Siemanko, witajcie w 45 odcinku. Jestem Piotr Zaborowski, a dzisiaj ze mną w studiu jest Dominik Kowalski. Cześć, cześć, Piotrze. I jest ze mną Hubert Baidan. No, Siemka. Piotrek z jaką energią. <laughs> Jasno, oczywiście. I nie powiedziałem nazwy podcastu, czyli słuchacie podcastu Gierkowcy jak zwykle. Tak, z którego co no, innego? Odcine. Odpaliliście i 45. Powiedział, już. powiedział i nie powiedział cześć na początku. Także jakiś przełom mamy. Ciekawe. Ale czas troszkę. <laughs> czas troszkę pozmieniać. Dobra. Słuchajcie, mamy parę tematów. Było Pixel Heaven. O Pixel Heaven za chwilę też, też powiemy. A może na początek powiemy o Pixel Heaven? Co by na to? Kurczę, a jak głównie gry to te, które mam, to mam z Pixela, bo w tej chwili koncentruję się na ukończeniu Dobra, no, to, no Także... to, polecimy, to w takim razie zrobimy tradycyjnie, czyli Niusiki na początek. Uh, Niusiki będą super świetne, bo będą o Nintendo. <laughs> Więc, więc niestety tak to, tak to się zdarza, ale akurat nadrywamy w dość dziwnym czasie, bo we wtorek, ani w niedzielę i trochę rzeczy po prostu wjechało. Więc uwaga, zaczynamy. Więc tak, na początek news jeszcze z poprzedniego tygodnia. Monster Hunter XX będzie na Switchu. Chłopaki nawet nie mają pojęcia, co to jest Monster Hunter, a tym bardziej XX, nie? Nobody cares. No właśnie, gdyby było XXX, to byśmy bardziej się domyślali. To... No tak, myślałem <laughs> myślę, że właśnie myślę, że tak, L lepszy content, nie? Dobra, to Monster Hunter mniej więcej każdy kojarzy, na czym, na czym polega, nie? Chłopaki, wiecie, że wchodzi się i zabija wielkie potwory, to jest mniej więcej tak jak w Dark Souls, tylko głównym zadaniem jest tak jak, to jest takie troszkę, w cudzysłowie, troszkę połączenie Dark Souls z... Wiedźminem, tylko to jest bardzo źle powiedziane. Chodzi mi bardziej o mechanikę, czyli macie wielkiego potworusa, na niego macie znaczenie i okay. za musicie zabić. A ta walka jest bardzo podobna do tej sterczy. Jest dużo, dużo uników, dużo kombinowania uderzenia w odpowiednie miejsca i tak dalej, i tak dalej. Czy potwory są uśmiechnięte? Tym... Nie, to nie jest Dragon Quest. No to już dobrze sorry, jest gra na, su na Nintendo w której potwory są uśmiechnięte tak, jest to Dragon Quest i Dragon Quest tak. nie jest tylko na Nintendo jest także na Playstation 4 I, tak, możesz sobie zobaczyć demo i próbować atakować uśmiechnięte stwory nie I Dragon, nie, Dragon, nie, jak nie miałbym Game serca ale... chyba właśnie Hubert, nie miałem. oglądałeś pytanie, dobra, to co do Dragon Questa oglądałeś Dragon Ball'a? nie no jak to z wami rozmawiać? Ciężko, ale staraj się. No, bardzo ciężko. teraz, bardzo ciężko. Zobaczysz Dragon Ball'a, to rysownik, który stworzył postacie Dragon Ball'owe, jest także twórcą postaci do Dragon Questa. I to jest jego styl graficzny. Więc dlatego te rzeczy są takie do siebie podobne. No to odsuwając się od Dragon Questa, ważniejszy jest teraz Monster Hunter. Z paru powodów. A, Monster Hunter XX wyszedł, staje się, w listopadzie. Dobrze pamiętam, ale może się mylić, bo... A nie, no może się mylić, nie chcę mi się teraz szukać. Wyszedł już na 3DS-a, tak czy siak. I teraz będzie wersja switchowa. I teraz uwaga, uwaga, wersja switchowa będzie połączona z wersją 3DS-ową w taki sposób, że będziecie mogli przenieść save'a pomiędzy jednym, a drugim. Czyli wiecie, macie salwę na 3DS-ie, przenosicie na Switcha, macie Switcha, możecie na 3 ds i... No problem, ma działać. A druga rzecz, która jest bardzo fajna, to jest gra online i uwaga, gra online z osobami, które posiadają wersję 3DS-ową. Czyli, czyli to co ta gra jest w 3D, w sensie, jak ona wygląda? Tak mniej więcej. To jest pełne 3D. I to jest a, TPP, no nie? Okay z tego, co pamiętam. Tak, to jest TPP. A, nie pomyliłem się. Okej, okay. to ciekawe. No. W sensie znaczy, oni ją przyportują no. z dużo wyższą rozdzielczością i tak dalej, i to się domyśla. Tak, e, tak, tak. Mają, wiesz, podbicie tekstur, pewnie, wiesz, tam Antalia z aliasingy, to A to jest nie? slasher w ogóle, piątek czy nie? Tak, to jest taki slasher. Okej. Okay. Bo, dobra, to tak krótko y, wtrąciłbym się, że ja jestem zaciekawiony taką produkcją y, *Gut Eater. Okazuje się. A, no tak, jest na literze. I jest jedynka i dwójka. Ona ciągle trzyma cenę, niestety. Nawet w promocjach. Ale, ale w związku z tym, że na no to nawet rozważam, zapoznać się z tym gatunkiem. przepraszam, Muszę wyłączyć Xbox'a. <głos> A to dodaje realizmu temu podcastowi, tak, tak. że naprawdę wiem, o czym mówimy, mamy konsolę <głos> Tak, my to, my posiadamy tę solę, moi drodzy, posiadamy konsolę. Tak, no teraz na nagranie muszę wyłączać dwie konsole, bo PS4 też e, potrafi się włączyć podczas... Dominika, do... Naprawdę? Sama z to siebie? Do itera, mhm. okay, to do Got Itera, to God iter 2 jest na PS twórca. A, proszę. Ale okej, okay, ja, ja tak, wiesz, wspomniałem o tym dlatego, że właśnie na tych takich świeżych gier na Vita jest mało, no nie, i w yy, mm -hmm. jakąś sance... 2 jest na tak, i jest ładnie wylążył i Znaczy, z tak, po screenach tak, tak. i po filmikach, to naprawdę robi yy, duże wrażenie. No to ten, nie mamy tak naprawdę do końca pojęcia, jak będzie w 100% wyglądał Monster Hunter x, x na Switchu, bo ten filmik, który był pokazany, to, to wyglądało, jak po prostu wyciągnięte z 3DS-a, nie? I takie, aha, w sensie, wiecie, nic nie mamy, będzie. Znaczy, ja, ja, ja widziałem materiał o tym w cpn którymś tam, niedawno, chyba w tym tygodniu, w którymś z tych, chyba poniedziałkowym bodajże, to grafika ma być podciągnięta oczywiście na Switchu, no nie? To cudów no nie na ma. pewno, na pewno, bo to jest 720p ale A już nie mówiąc o podłączeniu do Etrany 1080. No, tak czy siak, bardzo mi się spodobało to, że nie dość, będzie taki właśnie online z 3DS, wymiana tych saveów, to jeszcze ten online... Y znaczy online, to już lokalnie nawet parę switchy będzie można ze sobą złączyć i też poderać. lub online oczywiście, więc to jest w ogóle miasto, że Nintendo trochę pomyślało właściwie Capcom yy, z Nintendo się dogadał i, i udało się to zrobić, żeby też osoby, które już posiadają jedną wersję Dry nie posiadają Switch'a i nie chcą go kupować, nadal mogą grać z osobami, które tego Switch'a kupią i chcą się po prostu przenieść całego swojego save'a, czy, czy cokolwiek, nie? To jest, to jest super rzecz. Dobra. Czas na następnego newsa. <głosy> lecimy, lecimy dalej i to jest tak. Znacie I.M. Setsuna? E, tak. Znaczy, e, słyszałem o tym, że wszyscy o tym zawsze mówią, ale nie wiem dlaczego. Może tylko tyle mogę powiedzieć. Bo to jest jeden z takich ważniejszych JRPG-ów od Tokyo RPG. To takie studio w Tokio, które robi RPG, no bo co innego. Ja no i teraz będą robić nową grę, która się nazywa Lost Sphere i... Gra ma wyjść na PC, PS4 i Switchu. I... Wszystkich, wiecie tam, PC i PS4 to wiecie, hashtag nikogo, tak to, to w necie przynajmniej, wiecie, wyszło, nie? I wszyscy od razu, Jezu, robił następną grę na Switcha, nie? No, to tak mi więcej wyglądało. I tym bardziej, że to jest od twórców I Am Shetsuna, która też jest na Switchu. I... Więc widać, chyba mają jakieś też w cudzysłowie doświadczenie w robieniu tych gierek. No ja jestem zaciekawiony, bo to jest następny JRPG, a ja JRPG bardzo lubię, niestety problem z tymi grami jest taki, że są cholernie, cholernie długie, nie? I to tak cholernie długie. No nie wiem, wy, wy pewnie w ams na nie draliście, a możecie, bo macie ps 4 yy, Tutaj no zapadnie właśnie. niezręczna cisza. Nie Aha, no. to jest gra, którą w, jeżeli ktoś lubi JRPG bo to jest specyficzny jednak gatunek, nie? To moim zdaniem warto, warto ja zadrać no ja... najpier najpierw sobie zobaczyć ten słynny JRPG, ciągle ucieka mi tytuł, taki co studia Ghibli um, a, omówisz Oni na Kuni. no tak, tak, bo dużo osób grało którzy nie specjalnie też jakby pasjonują się tylko JPEG-ami. Mm -hmm. I, I chciałem to zobaczyć, ale ja się trochę boję tych godzin, które trzeba wpompować. Dla mnie już Lords of the Fallen było takim wyma wymagającym, że dosyć środowiskiem. Mało tego, nawet teraz nie, specjalnie nie, nie wziąłem się za Horizona, bo też w perspektywie jest 30 plus godzin albo więcej, bo tam znajdźki i tak mm -hmm. dalej. Także trochę się boję Asta. tych takich bardzo obszernych gier po prostu nie ma. Dominiku, miałbym. czy ty czasem nie kupiłeś PS czwórki dla Horizona? Nie <laughs> eee, tak. to wypominać, tak? Tak, tak, ale, ale zanim dostałem Horizona w łapy, zacząłem grać w Uncharted i w tej chwili po prostu robię sobie turnę, jak ty mówisz, turnę po eksach. Tak. I tym eksem jest serial Uncharted, a, Bardzo, bardzo no, dobrze. No tak, no, ba. Nie, no bardzo dobrze, w końcu masz konsolę i drasz w eps no, no, to no to, o to, chodzi, o to chodziło, nie? oczywiście, że tak. Akurat tak się złożyło, że udało mi się zdobyć, wypożyczyć właściwie, no, właśnie kolekcję, tą kolekcję Natana Drake'a, więc się rzeczy... No, z tą grą mam tak, tylko tyle zasygnalizuję, że jak zakończyłem ostatnią dwójkę, to natychmiast zacząłem trójkę z marszu. Po prostu już z marszu, Już Oczywiście. Już dwójkę? No proszę. Tak, I już jestem dosyć mocno zagmatwany w trójkę, która jeszcze mi się bardziej podoba, także... Wow, no ja jestem w połowie dwójki gdzieś, więc... No, pocisnąłem. Trochę. To tylko świadczy o tym, jaka to dobra gra dla mnie, po prostu. Mm -hmm. Także tutaj ja wiem, ja wiem, że Horizon, zresztą do Horizona będziemy wracać, no bo na pewno go gram, to, to jest kwestia czasu, chyba że kolega mi odbierze tą kopię i jakiś czas nie będę jej posiadał, ale no trochę się zacząłem obawiać tej objętości gry po prostu, że, że nie mogłem się skoncentrować na, na czymś małym i te tych tej doskonale mi się wpasowuje obecne potrzeby growe, idealnie wręcz. No nie mogę się doczekać, jak skończymy nagrywać i pójdę grać. <grym, <grym, <grym, Coś, coś w tym jest, bo jest no, niesamowite, ale to może wrócimy do Uncharted, jak ja się z tym uporam, a jak widać, idzie mi całkiem sprawnie, więc... E, dobra, to to będzie Lost Sphere, e, gdzieś podlinkuję trailer na, na dole odcinka, e, może, jeżeli będę o tym pamiętał, e, no bo mówię, która jest, wydaje się naprawdę spoko, wygląda nawet całkiem ładnie, wygląda nowa I am Ale ta I am to jest jakaś dobra gra, czy bo dużo ludzi się tak śmieje, że to tak prześmiewczo. o niej mówi. Nie, wiem. jest bardzo ma bardzo specyficzne ma bardzo specyficzną grafikę, wiele rzeczy jest dziwna, wiecie. I dlatego ludzie się z niej śmieją, a osoby, które kochają yoterpadii, uważają, że to jest jedna z lepszych gier ever, w sensie no, z lepszych jrp -ów. No ja sam, sam muszę kupić Setsuna na Switchu, nie? Tylko nie chcę cyfry, chcę pudełko, a pudełko jest drogie i nad z Japonii, nie? Ojej, to poziom trudności <grym> wzrasta. Ale faktycznie, no, faktycznie tak te kwestia, że to chcesz na Switchu ogrywać, to ma sens, no bo takie obszerne tytuły dobrze mieć też ze sobą, bo Wypadasz trochę z historii, no nie? Kiedy jesteś poza no i domem, tak, tak, tak. a ten tak, daje ja tą to fajną już. mobilność. Dokładnie, wiesz, ja trochę tupuję Dre na Switcha, a po prostu lubię tą tą solę. jeżeli mam wybrać Directora która wyjdzie na Ilseport się, a na Switchu, wybierają na Switchu. No okej, okay. no, bo... ja rozumiem to, rozumiem tak najbardziej, ale pewnie no, dlatego, że tylko lubisz przez tą mobilność właśnie? Wiesz co, bardzo wiele różnych rzeczy tutaj wpływa, jakoś polubiłem to, to jak to działa I, i, ta, i ta mobilność też mi pomaga w wielu, wielu momentach, więc hmm. no, wszystko, wszystko razem, nie? Z, Zakochałem się w tej Sorry, sytuacji. mam takie pytanie z innej beczki. Czy Siberia 3 wyszło już na Switcha? Nie. <grym> nie, ma wyjść na jesienię. <grym> okay. może, do, może być dopracowana. No taki jest plan, nie, z tego co czytałem gdzieś tam bloga, to gra nie została wydana na Switchu z jednego względu, bo e, twórca, który tworzył Syberię, e, bardzo lubi Nintendo i ich nowinki technologiczne, no i chciał bardzo wykorzystać Joy-Cony w Syberii, nie wiem jak, nie wnitam. Chciał, chciał to wykorzystać i przez to im, im się development wydłużył, bo tak to mogliby to zrobić już teraz, nie? Oni chcieli wiecie, te wszystkie ruchowe cudawianki wziąć, dołożyć no i to im trochę zjada a mi się wydaje, że jeszcze dodatkowo myślą nad tym, żeby poprawić wydajność na, na tej konsolce więc może być mocno poprawiona Hubert no no, no, zobaczymy. no, no. no, to... no mają te trzy miesiące, nie? Czy tam ile? dobrze sobie tak pogdybać, bo potem możemy po czasie zweryfikować, no nie? Jak to było. No, dokładnie. Ale to z Syberią dosyć więcej problemów niż tylko wydajność, także wiesz, tutaj. Zobaczymy. Ja na razie, na razie nie jestem jakoś specjalnie zachęcony że po twojej recenzji, żeby kupować Syberię. Nie no, krytyk też nie kłamie, nie? Tak naprawdę. Ja nie jestem wyjątkiem. Zresztą hmm. trochę rozmawiałem na Pixel Heaven, tam na stoisku Artifexu, o którym będę chciał powiedzieć, bo, nie, bo wszyscy tam byliśmy to, to wie, jak ktoś grał, to ma niezwykle podobne odczucia. Także tutaj... Hmm. To będzie, będziemy B o tym mówić. Będziemy o tym będziemy mówić, jeszcze o tym mówić. to było ważne. I stylisko. słuchajcie, jeszcze jeden ostatni news. A... Znacie takie studia jak Platinum Games? No, no raczej. Tutaj zapadnie niezręczna cisza. No jak... Hubert! Czekaj, co oni zrobili? To są ci od Skybounda. Bayonetę, Vanquish. Czekaj, a to ci od Bounda, czy ja źle powiedziałem? Stalebound, tak? Który nie wyszedł, no ale to jest inna sprawa i nie wyjdzie. Znaczy inaczej, no Platinium to nie kojarzy. robi, ale to jest inne. To platinum Games podało na konferencji, która w tej chwili się dzieje w Japonii, gdzieś tam ta game devowa, że robią na następną grę o, i nie mówią dokładnie, co to jest. Dra już wiedzą, że ma właśnie być na Switchu przede wszystkim, to jest ich główny cel. O, ale Dyrektor y, tam Platinium został zapytany o to, co z bajonetą, nie? Wiecie, kiedy bajonet, czy nie? D Dawać mnie. No to twórca mówi, wiecie, dadamy i tylko o tym dadamy i nie wiemy, co będziemy dalej z tym robić. Może będzie, może nie będzie. W tym więcej taka była odpowiedź e, nie Platinum, konkret, na temat Bajonetyczny. No świetny to. A o tym, kiedyś, że bardzo chciałbyś, żeby. To Oj się tak te, na, Niech mi najpierw dadzą jedynka i, znaczy, trójka też mogliby mi już dać, ale ja bym też już teraz z, z chęcią przytulił 1.2, i dwójkę taki, nie musi to, znaczy nie muszę specjalnie remastera robić, bo wersja z Wii U y, była naprawdę dobra i dobrze działała, więc tak naprawdę wystarczy to przenieść i będzie świetnie, nie? No, I może być na, tylko wersja cyfrowa, ja się nie obrażę, kupię. W ogóle, jesteś taki, znaczy się... w ogóle jesteś bardzo taki ten, bardzo, bardzo, bardzo chcesz kupować na tego Switcha, widzę. No, chyba ulubiona konsola obecnie, tak? Z tego wynika. Tak, tak. oczywiście, Kurczę. oczywiście. Co się to... wydarzyło z tym podcastem? Ale to masa, masa osób, które kupiła Switcha yy, jako taką właśnie niby konsolę dodatkową, bo to Nintendo a się nadal okazuje, że to się staje powoli ich główną konsolą, nie? Że drają w tyle gier, że to aż głowa mała, w sensie wiecie, tyle gier nie ma tam jakoś super, super, ale zanim przejdziesz tam w Zelda zanim sobie do dobrze wyćwiczysz Mario Karty, zanim odarniesz, e, nie wiem, Wonder Boya, e, czy no, masę, masę, nie niektórzy uwielbiają grać w Minecrafta, tak, i tak dalej, i tak dalej, a że wychodzi mniej więcej jedna dra na miesiąc, ta duża, no to kurczę, to można drać i drać i w nic innego w ogóle nie ruszać, nie? Znaczy, nie da się ukryć, ja wiem, to nie będzie w ogóle odkrywcze, ale może warto powiedzieć, że tak naprawdę większość głosów na temat tego, że na Switcha jest mało gier, to przychodzi od tych, którzy go nie kupili, także No tak, względem. no bo to, to, to prawda, to, to prawda. Ja jestem daleki od tego, ja w ogóle bardzo chętnie bym zagrał choćby w Zeldę słynną już. Znaczy mnie, mnie też... No ja nadal je nie skończyłem. A, a dlatego, że nie chcesz, tak? Nie dlatego, że nie możesz. Bo no, po prostu w trochę ci To No, wiesz co, te, te... Szrajny mnie trochę... Co dużo tego jest, a sobie postawiłem cel, że zrobię te 120 szrajnów i... Oja. No i się męczę, nie? No to pięknie. <grych> Koroków ko, już zbierał nie, nie będę, bo to tam jest 999 i się... Ja nie, wiem, nie, ja nie, wiem nie, że mi się... nie byliśmy o, o Zeldzie znowu, ale faktycznie to zdobywanie tych szrajnów jest... Jakoś pasjonujące, czy to jest jak praca? Oj tak, bo to są takie małe lochy, które są świetnymi zagadkami logicznymi w wielu momentach. A każdy jest inny, mam nadzieję. A każdy jest, to znaczy, wiesz to jest parę takich y, do siebie podobnych, bo to są czyste walki. Mhm. I to są sh tam Shrines of Strength, tak to się nazywa. Y, każdy jest inny pod względem przeciwnika, nie? Niby podobny, bo to też taki mały guardian, ale on jednak ma trochę inne zachowania no i... musisz się nauczyć, nie? a cała reszta to są już stricte zagadki już nie mówiąc o kilku szrajnach na przykład, gdzie masz dwa szrajny ze sobą połączone jedne są swoim lustrzanym odbiciem okej, okay, okej okay. no. to jest dużo takich ten, albo gdzieś tam poukrywane, że najpierw żeby szrań ci się w ogóle pokazał, to musisz najpierw inną zagadkę wykonać i tak dalej, i tak dalej to jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Mm -hmm. I to jest ciekawe. Nie? No ja sam jestem ciekaw, jakby mi się w to grało. No ale na razie nie... nie raz, że nie specjalnie mam środki, żeby w tego Switcha zainwestować, a już mamy tutaj ambasadora Nintendo, więc nie będę ci wchodził w paradę. <śmiech> <śmiech> <śmiech> nie no, naprawdę mam dzięki tej PS4 też jest tyle tytułów do zobaczenia. Tak, no każdy, każdy z nas ma, ma swoje, nie? No ja teraz odrywam LEGO City Undercover, nie? No, na Switchu i jest... Bardzo mi się podoba ta drab, przy czym ma kilka problemów, ale o tym będzie za tydzień. Dobrze, super, super. E, czy, Piotek, zakończyłeś swoje tam newsiki? Pewnie? Tak, tak. newsiki są zakończone, moi drodze i myślę, że można przejść do... Nie, no, ja mam małego newsa, mini. O, dawaj. A dro drobnego, jest w rozpisce, bo ja śledzę ten temat. Chodzi Dobrze. oczywiście o e, bardzo rychłą premierę e, tego wipeouta Omega Collection który już 7 no czerwca no tak, ma wyjść. Ja to śledzę, no bo akurat super z biegiem okoliczności mam tą p to aż grzechem byłoby nie spróbować. Jeszcze nie wiem, czy wezmę w cyfrze, czy w pudle, bo cyfrówka jest w przyzwoitej cenie 145 zł. Więc jak na trzy gry w jednej, mam już tam treści jest dużo, to jest naprawdę świetna oferta. I tak jak ostatnio mówiłem, że niespecjalnie biorę na premierę, to ten tytuł rozważam na premierę bardzo poważnie z uwagi na tą fajną cenę, choćby. Co, to się dzieje, Dominiku, że ty kupujesz dra na premierę? Nie no, Syberię wziął na premierę. Akurat, wiesz no, co, out, y te, Tu jedna dra, tu druga dra i za chwilę będziesz wszystko kupował na premierę. Nie, nie, tutaj też bardzo mocno jakby wykazuje to, że ta cena jest taka fajna, naprawdę. To pokazuje, no, że to można... Cena mocno no, mocno super zachęcam. jest, jak na, na premierową ofertę. Jeszcze muszę poszukać pudełek, ale nie, nie za bardzo widzę. Chociaż zaciekawiam. A miało to wyjść w pudełka? Na, pe na pewno na, w serwisach takich, chyba na Amazonie bodajże, tak. W serwisach z grami jak najbardziej pojawiały się takie specjalne wersje z takim pudełkiem stylizowanym na PlayStation 1, na PS1. Dobra, ja, ja muszę to dokładnie sprawdzić, bo pewien nie jestem. No, czy, się na dało, pewno że nie. kolekcjonerka jest. Oczywiście mówi się, że to raczej jest obwoluta, bo raczej to nie, nie było nic oszukańczego. Nie, a ty, ty mówisz, że, że to w, w serwisach. Z Amazonie Gdy, Jeżeli mówisz o Amazonie, to możemy nie mieć dystrybucji polskiej. No. Trochę, trochę tego nie? się obawiam. Ale nie bo powiedz Hubert, czy tyś zainteresowany wipeoutem, tym Omega Collection? O eee, tym, jak na wiesz pograłeś? Co, tak, tak, średnio w sumie. No, okay. To są takie. Raczej nie trafia do mnie ten arkejowy styl wyścigów. To też trzeba no, lubić. Czy znaczy on jest arkejowy, a zarazem jest bardzo skillowy? No bardzo tak, ale no, to nie jest symulacja. A, do mnie, no, widzę. No. Wipe up Omega Collection w moim ulubionym sklepie 149,99. Czyli ciutka drożej niż y, wersja y, niż wersja cifrowa. cyfrowa. I to jest zobaczcie fajne. Widać, że można. To jest taki fajny... Ale normalna cena jest 1199,99. Może ta cena, o którą mówię, to jest cena sprzedaży. Chociaż na ps nie widać tego. Ja wyczuwam, że to jest bardziej cena dla plusowiczów. albo A nie, ty nie masz plusa. Nie mam plusa, nie a nie? mi pokazuje 145. A, no to... Także najwyraźniej można taniej wydać grę i... i Oczywiście wiadomo, to jest remaster. I to jeszcze gier z PSP 2 i jednej z wity. Ale mimo mhm. wszystko no, mam ma wielką chęć zobaczyć na dużym ekranie. Zresztą no, słyszałem też, że... Czy tam czytałem, że na... Pesze Pro tam jakieś są ekstra ficzary, więc jakieś tam rozwojowe tytuły, zobaczymy. No tak, to się gra jest dostępna też, wiesz, w którym sklepie, nie? Tak jest, tak jest. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Także taki no ma malutki i... news z mojej strony. No dobra, to potem pogadam jeszcze po odcinku domniku. Dobra. Eee, to słuchajcie. Co teraz? Czy tam... Jedziemy teraz z mięskiem. Z pikselem czy z grami? Eee. Tak, no pixel gry, wszystko, wszystko naraz, naraz tak jest. bo to tak naprawdę się to będzie łączyć. To może tak. Weekend, który był teraz poprzedni, na, w Warszawie w starej zajęzni z temu odbywało się Pixel Heaven. Ponownie po się w tym miejscu. Dokładnie tak. I oczywiście byliśmy całą trójką, żeśmy się tam wybrali, pochodziliśmy, podraliśmy w różne rzeczy. No i właśnie. Łupatki. Jak wam się podobało? Jak co roku. Fantastycznie. Najlepsza impreza Dirkowa ever, nie? Znaczy, ja mam takie odczucia. Hmm, znaczy, nie, jest, nie jestem zachwycony, o tak bym powiedział. Tak jak byłem zachwycony tym wydaniem, jak było ten. Rok temu, nie? Wiesz, co nawet jeszcze wcześniej. Dlatego, że. O, jeszcze to, to, to w kinie, nie? Tak. Dla mnie, nie, znaczy nie chcę zabierać tej miejscówce klimatu, bo klimat jest świetny, nie da się ukryć. To jest stara zajezdnia, gdzie i, i te hale mają swój klimat jest wysoko i, i jakoś tak, no trochę historii się czuje i dużo elementów z autobusów jest montowanych w pewne miejsca, drzwi są specyficzne. No, nie, jeżeli chodzi o wystrój wnętrza, jest super i naprawdę ma swój klimat, ale na przykład znowu, znowu nie byłem na prawie praktycznie żadnej prelekcji, w żadnych panelach, bo y, naprawdę niewiele można było zrozumieć. Nie wiem, jak, jak trzeba mieć super słuch, żeby po prostu w pełni skorzystać z tych y, materiałów. Naprawdę. No ja ci powiem, nie że na tej prelekcji, na, na której ja byłem, czyli na prelekcji na temat historii tłumaczeń w Polsce mm -hmm. prowadzonej no przez ja Jarysława mm -hmm. ten jak się stało bliżej i znaczy stało się działo, bo my siedzieliśmy to wszystko było słychać. Tam przez chwilę chwilę było zagłuszenie małe, ale to po prostu Rysław przerwał na chwilkę i kontynuował później się wyciszyło, ale wszystko było słyszalne. Mhm, więc nie było żadnego znaczy Ja bardzo liczę na ja bardzo liczę na nagranie chcę tego posłuchać. Pewnie będą. Mam nadzieję, że będą. Co, coś ma być. Na pewno mówił Rysław, że będzie cała ta prezentacja dostępna na YouTube, więc zakładam, że pewnie jeszcze raz po prostu nagra albo wykorzysta jakoś głos, który ma... Nie wiem, okay. co to, co to odwiedź, nie? Znaczy, może tak spróbuję jakoś w paru słowach. Wiadomo, że Pixel jest świetnym wydarzeniem i to nie podlega żadnej dyskusji, że na pewno nikt... Przebywając tam nie bawi się źle, nie wiem, nie, nie wspomina jakoś negatywnie tego doświadczenia, no bo wiadomo, że jest świetnie, tak jest. Masę, ma, masę fajnych osób można spotkać, są... Tak, są retrokonsole, tak, są jest wszystko, nowe no, rzeczy, nowe. Indyki są, czyli nie ma wielkich, nie wiadomo jakich wielkich gierek, ale... ale tak. na... Są rzeczy, których normalnie by się gdzieś tam na wielkich stoiskach nie zobaczyło. Nie? Zdecydowanie tak, ale na przykład brak, jakoś wydawało mi się, że był taki pustawy w stosunku do poprzedniego roku. Tak. Że, wiesz co, że było mniej to, stoisk, to, to, mniej było też... Indii. Chociaż yy, teraz mam powiedzieć Nie, a tak. Indii było podobnie, wiesz? Okay. Jeżeli pod względem tak przejrzałem sobie ilość tych deweloperów, yy. Może rozplanowanie było złe, tak jak rozmawialiśmy, była wystawa Lego, która z jednej strony była bardzo była, fajna. Nie, no, była fantastyczna, no dobra. No. I, I fajnie się to odlądało, ale nie wiem, czy nie była po prostu za duża i zabrała kawał miejsca, które można byłoby wykorzystać w cokolwiek innego, nie wiem, tak jak mówiliśmy, brakowało miejsca, w które można było stricte kupić sobie gry tak normalnie, no, ba, normalnie no, takie no, bardzo, to można było rok temu kupić tak. u, u CDP, nie. Tak. I tego mi troszkę zabrakło. Bardzo, bardzo mało właśnie było punktów, gdzie można było cokolwiek kupić, zauważyłem. Na przykład cd u nie hmm. było tak, jak powiedziałeś. A jednak. No, bo, no, co tam było tak naprawdę? Do kupienia parę koszulek, e... komiksy. Tak. To też często. I to właściwie, znaczy, właściwie tyle. to nie są targi książki, tak? Czy, czy jakieś. E... Jest, jeden ale jeden, jedno takie stoi, to moim zdaniem z drami by się przydało. No, gdzie można by było znaczy, sprzedać. Widzia to, widziałem, że tam w niektórych miejscach przy sekcji retro y, czasami można było tam coś wyłapać, jakąś, jakąś starszą konsolę, czy jakieś starsze gry. Widziałem na przykład na PS1 bodajże ktoś sprzedawał, Ale to były mhm. takie bardzo jednostkowe rzeczy, raczej wyprzedaż kolekcji, a nie, a nie po prostu y, tam, mhm. jakieś takie konkretne sklepy. Mi co zabrakło, bo w zeszłym roku były rewelacyjne promocje, nawet tam przywiozłem plaszówkę. Plaszówek samych sobie też było dosyć mało tak naprawdę. No było, było, To prawda. No tak, abstrahuję oczywiście od tego, czy, czy kupiłbym, czy nie kupił, czy bym z tego skorzystał, tak? Ale fajnie, żeby coś takiego było i na przykład było takie pomieszczenie oddzielne. W ogóle dwa takie były oddzielne pomieszczenia, gdzie w jednej były PS4, gdzie tam praktycznie nikogo nie było. Było... Tak, ja tam w końcu to nie, tam bo, normalnie, bo tam była głównie miejsce z Lego, nie? I tym, znaczy układaniem Lego i takich rzeczy A nie? Chyba, nie? To, o Nie, mówi, nie, nie. Tam było jeszcze drugie takie miejsce, totalnie ukryte. Trzeba było wejść tam na górę, tam, gdzie był ten tak zwany secret stage, Yy, mm -hmm. tak, tak było nazwane na Pixelu, tam gdzie były też materiały, Tam gdzie. Rys tam gdzie Grys yy, Grysław, ja wiem, ja Grysław, wiem. Ja wiem, Grysław, wiem Grysław. Tam gdzie Rysław właśnie się wypowiadał na swój temat. I jeszcze tam trzeba było głęboko daleko pójść, żeby trafić w ten. Także dziwne miejsce i ja tam w ogóle nie widziałem osób żadnych. Także. O, i, mm -hmm. Ale co tam Ach, peśc, tylko nie znalazł. No ja to, to raz znalazłem, to zapomniałem o tym, bo było tyle atrakcji na dole, że yy, ja wam powiem w ogóle, że ja byłem wszystkie trzy dni. Oczywiście nie także że od, od początku do końca. No, i mam takie na przykład rzeczy. Na przykład pierwsze zdziwienie było takie, że w sobotę było tylko do 19. Kiedy ja jeszcze miałem wielką chęć połazić po tych stoiskach, kiedy troszeczkę tłumy były mniejsze, to się okazało, że po prostu przy nas autentycznie czekałem do takiego symulatora. razem zresztą czekaliśmy z Hubertem na taki symulator na takich siłownikach, gdzie DERT3 był uruchomiony i to bo ja skorzystałem z tego, będę o tym mówił za chwilkę w, w niedzielę dopiero, bo po prostu stawiliśmy się w kolejce, a okazało się, że tak naprawdę kolejka się zmniejszyła, dlatego, że zamykają stoisko. No, tak, do 19.00, potem wszystkich wygonili. Ale tak, to tak brutalnie, bo na zasadzie mhm. przyszedł, przyszedł ktoś z, od organizatora i mówi, słuchajcie, zwijajcie manatki, bo będzie after. Tak i w, w ogóle kali... ci ze z stoiska byli zdziwieni tak, Z tego, tak, co tak, dzieje. byli zdziwieni. E, jeszcze później, e, znaczy, ja też nie chcę, nie chcę brzmieć jak Imal Kondę, to, że Kowalski pas na piksela i jęczy, bo wcale nie, <śm> naprawdę impreza była super, ale było parę zgrzytów takich, nie wiem, mam wrażenie organizacyjno-stoiskowych, bo grałem też sobie, zagrałem właściwie raz w Superhot, też w niedzielę do, udało mi się dobić, to oni nawet dostali takie mikrostoisko, na tym rozmawiałem tam z osobą, która to stoisko obsługiwała, że nie uwzględnili nawet tego, że to jest VR po prostu, czyli takie organizacyjne jakieś niuansiki. no ale może, mhm. może warto po prostu puścić maila tam do łapusza i powiedzieć, co się podobało, co nie żeby uwzględnili to w przyszłości, no nie? Znaczy, nie ta no, lokalizacja, ja oh, kurczę, ta... no ja bym wolał w kinie elektronik, ona była genialna. Była genialna. Ale była mniejsza. Była mniejsza, bo tam indyki miały no jeszcze właśnie, mniej miejsca. tak Wielaki tak, no tam tak. na wejściu, tak się jakiś i I to sili. stąd, i to stąd. Wiesz, to mi się wydaje, że to jest problem, że oni mocno z każdą edycją kombinują, jak to poukładać, te stoiska, z drugiej strony, zauważyłem jedną, jedną niepokojącą rzecz. Mm. Miałem dziwne wrażenie, że pomimo, że trochę tych ludzi tam na te, w sobotę było na tym Pixelu, wydawało mi się, że było ich mniej niż rok temu. Też miałem takie wrażenie. Jestem ciekawy, jakie są oficjalne statystyki. Czy było więcej Też ludzi, czy mniej? Też jestem bardzo ciekawy, A bo, w... masa, osób, bo os masa osób, z którymi rozmawiałem, miała bardzo podobne wrażenia. Uh, jeżeli na się naprawdę było mniej i znowu będzie mniej, bo nie będzie jakieś jakiejś machiny marketingowej, to nam ta impreza umrze tak samo troszkę jak samo pismo, pixel, nie? I nie będzie no, troszkę... no, magazyn jeszcze żyje, no nie, ja tam... Wtedy słowie mało, ja to nie, nie, to, jest, prasy, to są takie, wiesz... Więc nie chcę tam, na pewno nie jestem wyznacznikiem tego, chociaż rozmawiałem z kolegą, którym byłem w, w piątek, bo tak fajnie się złożyło, że Oprócz was jeszcze mogłem tam ze znajomi pochodzić takim po, po, z takim pozagrowego świadka. Bardziej e, pokazywałem im imprezę, a nie to, że oni tam byli już mm -hmm. swoimi walcami. To też świetnie tam było pogadać tak na temat też pozagrowe. I, i jakoś tak, nie wiem, e, już powiedział mi kolega właśnie, że, że ten pixel zaczął kupować i przestał. Więc może to jest jakiś wyznacznik, bo ja no, nie czytam specjalnie takiej pracy drukowanej i też cyfrowe, też nie za bardzo. nie ja też bardzo. specjalnie nie, ale wiesz, patrzę, patrzę na to, pa, patrzyłem mniej więcej, jak to się rozwija, z, patrząc po y, Twitterach, po Facebookach, nie, to tam ludzie, jakby to jest w dzisiejszych czasach główna machina marketingowa, nie, jak ludzie tam nie piszą, że jest, o, zobaczcie, fajny artykuł w pikselu jest, kupcie, przeczytajcie, nie, no, jest, to, no tego w ogóle nie ma, nie, to w ogóle nie istnieje. No ale właśnie i... teraz, jak się kupowało bilet, to dostawało się numer piksela. Okazało się, że to nie był ten sam, tylko różny i to jest fajne akurat. Tak. Oczywiście starsze, rzeczy, no, rzeczy. Star, tak, Każdy dostawał stary to, to tak numer Tak. To krótko chciałem że otworzyłem sobie, otworzyłem sobie tam, patrzę, o, Ricorno, nie? Oczywiście kocham tą grę, więc chciałem zobaczyć, no dobra, ciekawe, co napisali. Się okazało, że no kurczę, pół strony tekstu, no tylko. Po prostu taki niedosyć. Mhm. Często, często z artykułami tak miałem, że, że siadałem do artykułu, on się tak fajnie rozkręcał i raptem był e, enterek taki malutki i koniec. I to wiele razy zupałem. Mm. Ja oczywiście jest szerzej, potraktowana, dużo dogłębniej, bo nie wszystkim chyba to jest główny target, tak? Nie recenzje tylko e, tylko publicystyka, chyba tak. ale kurczę, to pytanie, czy kupisz magazyn tylko dla publicystyki, no nie? A dobra. A nie mieliśmy no, no. mówić o magazynie, bo tak popłynęliśmy. Dokładnie, dokładnie tak. No tak czy jak organizacyjnie, co do organizacji w widać właśnie, że kombinują, bo jedna z ważniejszych miejscówek, y, która y, znajduje się na pisarzu, czyli główna scena, została przeniesiona w ogóle w inne miejsce no, totalnie, niż no była ile lepiej było? rok temu. Lepiej było. I było dużo lepiej, bo a, było na tyle dużo miejsca, że każdy był w stanie spokojnie usiąść, y, a jeszcze dodatkowo tam no, nie zagłuszało to całej tej sekcji, która była związana z indykami i fliperami, więc można było sobie tam spokojnie z tymi wszystkimi twórcami pogadać, nie? I, I tak dalej. Dało się. Znaczy, może tak, znaczy ja tak trochę, trochę moja wypowiedź wynika z tego, że czy jakby charakter wypowiedzi, że nie za bardzo lubię tą miejscówkę, tak? A nie znaczy, że nie lubię imprezy, bo nieważne gdzie będzie, ona się odbywa i tak zawsze pojadę i tak to ja gdzie na końcu Warszawy po prostu kocham tę imprezę, ale jakoś yy, no liczę na to, że w przyszłym roku nie będzie w tej zajezdni. Mam taką cichą nadzieję. Chociaż ponoć no, pierwszy z, z, też był to. malutki. Ja na nie byłem niestety. Przegapiłem jakoś yy, fatalnie. On był chyba w, w piwnicach, e, w level upie? E, ta, nie, to nie, było, to nie był level up, to była kamienica 33 czy coś takiego. Okay. To był taki mały ten... Bo było, było, było. A ty Pamiętam byłeś na pierwszym, na pierwszym Pixel Event, tak. tak? Miałem jechać, oh, Wie, już miałem się spierać, a niestety mm -hmm. nie, nie wyszło, ale wiem, gdzie to było. Mniej tak, więcej. jeszcze tak, żeby skończyć, takie smutne, już yy, powiedzmy, że nie wiem, jak tam Hubert ma w ogóle jakieś zarzuty, cokolwiek, ale yy, tylko pozwól, yy, yes, yes, że yes. nie wiem, dlaczego nie, były pozamykane toalety kurcze w budynku. Absolutnie tego nie kumam. Bo, bo były na zewnątrz. No, ale to, to, to, to, no o, o, tak, ale nie, słuchajcie, no niby pierdoła, tak? Niby drobiazg, ale było tak. Było jedzenie, było piwo, była było, było całe to zaplecze futrakowe. No i kurczę, nie dało się normalnie po ludzku myć łap po prostu w tym. No niby drobiazg. A w zeszłym roku było, więc nie wiem dlaczego. I nawet o że rozmawiałem ten temat, tak z ciekawości. To nawet on nie wiedział, dlaczego pozamykali cały obiekt. Tak jakby bali się, że ludzie wejdą w, w te miejsca. Co dla mnie to nie jest jakieś szokujące, że ktoś chce coś takiego. Czy odświeżyć się, tak twarz sobie opłukać. no nie? Po prostu, bo przecież było mm -hmm. ciepło, było bardzo słonecznie, była rewelacyjna pogoda oprócz piątku, gdzie tam lunęło przez chwilę. No by takie, wiecie, to są pierdoły, no nie, ale jeżeli spędzasz tam prawie trzy dni, tak jak ja, no to oczekujesz jakiejś takiej minimalnej, minimalnego komfortu, tak? To jest drobiazg, oczywiście, ale bardzo mnie to ubodło, no bo nie rozumiem po prostu. Może napiszę tam do nich, jak mi odpiszą, to się dowiem, dlaczego tak było, bo sam jestem ciekaw po prostu. I to tak jakby już, to już jest koniec mojego narzekania, bo reszta była super. <śmiech> Naprawdę I, i parę, parę tytułów zobaczyłem i troszkę liznąłem retro, ale... Bardzo. Tak sobie myślę, że jakoś bardzo mało skorzystałem z tej imprezy, mimo że spędziłem tam prawie trzy dni. Także nie wiem, jak to jest możliwe. Może kolejki, a to o tym jeszcze będziemy mówić. Może no, tak. dla zmiany coś wy tam rzucicie. Może tam. Hubert, bo huh. on je, tak strasznie w Hubert tak, mało mówił. No wiecie, no Pixel, no, co roku. Co roku jest większy, co roku jest jeszcze lepszy dla mnie. I do, mam okazję pograć na starych konsolach, na których praktycznie nigdy nie grałem, bo nie, nigdy nie miałem okazji. Mam. No ale to, to, to. ty nie rozpoznajesz, tak, nie tam tak. siedzieliśmy przy Amidze, nie? Tam 5000 z <laughs> dyskiem i Hubert, tak patrzę, ja, ja siedziałem z Pauliną, którą serdecznie pozdrawiam. I ona u nas była też kiedyś. To siedzieliśmy i się zadrywaliśmy w Prehistorita. I się, I się pytam, draliście w Prehistorita? A Paulina mówi, no, coś pamiętam, nie? Ten, a Hubert takie, co to prehistorik? No, nie, no ja nie kojarzę tych gier z tamtych lat. I... No, trochę, Ale mm -hmm. była okazja, żeby je poznać. Trochę, trochę to jest impreza takich starszych graczy, no nie? Ja oczywiście mówię o tej części retro, oczywiście. Ale no wiesz, no to, i mm -hmm. ja jako młodszy gracz mam okazję poznać te stare gry. no oczywiście, I nie, przetestować, tak. nawet choćby przez chwilkę. Mm -hmm. eee, no, i jeszcze przecież była cała druga część, na której było mnóstwo Wiarów, mnóstwo nowej technologii, mnóstwo deweloperów Indie i tam też można było poznać bardzo dużo fajnych gier. No i ja, ja mi, się, i, tak, mi się udało to tam tylko kilka ograć, czy znaczy zobaczyć. No, mi też kilka. No, te... Trzy, czy tam dwie, które ja odgrałem od artefaktów zostawmy może sobie na koniec, bo one są najlepsze. Takie ta, ta, ta ja, ja mam Mam taką perełkę, kurczę, mam perełkę ewidentną, ale to też... Ale na VR pewnie, nie? Nie, nie, nie. VR to swoją drogą też chciałem poświęcić mu parę Uch. słów, bo nawet z Hubertem trochę testowaliśmy. Mhm. Ale chyba ja trochę więcej w końcu, bo w tą, w tą niedzielę trochę skorzystałem. Ale no właśnie, wam, że... ja tego super nie zagrałem, kurczę. Kurczę, Hubert, to było tak dobre, to było tak grywalne. Nawet no muszę, nie wiem, wysłałem wam. Wysłałem wam filmik, jak dziewczyna grała. E, no, to to była jedna z mniej ekspresyjnych osób. Były takie osoby, które nadziewały się na stoisko, one po prostu wpadały na nie, atakowały komputer, który tam stał, e, zrzucały naklejki, zapątywały się w smycze, po prostu jakieś wariactwo. I, i właśnie ta uwaga, no nie, że, że na grę wiarową, y, która... To no, trzeba miejsca, no tak. Tak, tak trzeba tak. miejsca i oczywiście to nie ma reguły, akurat stoisko Superchota miało takie skromne, bo to było związane z premierą na Steam VR, czyli na tego Vibe'a od HTC, tak naprawdę. Mm -hmm. Bo w grudniu się okazuje. Ja nawet nie wiedziałem, że w grudniu wyszedł y, Superhot VR, powiem szczerze. Jakoś nie śledziłem tego, bo nie mam tego headsetu, więc tak naprawdę czytam nocnika, jak niektórzy mówią, ale jakoś unikam no, tego. i tak naprawdę, jeżeli chodzi o Superhota, to, to VR-owego, co się orientuje, to wystarczy, że masz go na Steamie i masz jakikolwiek. Aha. hełmofon, okay. który jest wspierany przez PC. Uh, I wtedy jesteś w stanie w to, w to zadrać. No ja Jasne, jako... HTC Vive jest najlepszy, jeżeli masz drona na Steamie, bo większość Steamowych mm -hmm. wspiera HTC no, czy Vive, ten, ten Są instalki dla każdego hełmu. W sensie, jak masz HTC Vive to musisz kupić grę na Steam, a jak masz okulus to musisz kupić gdzieś indziej tą grę. No Oculus to właśnie się nazywa ten sklep. Zacznę a, to tak, z... tak no, jeszcze ten. Jeszcze są dodatkowo wbudowane w sklepy w te okulary, więc tam można kupować gry. No tak, właśnie hmm. po, nawet po tych doświadczeniach z VR-em na Pixel, tak jak po WGW, trochę zacząłem się znowu interesować cenami. No i, i ta, ta wieść, że Oculus staniał, to chyba jest taka przedwczesna, bo dalej jest 2800 no tak, no, ale musisz mieć do tego jeszcze mocnego kompa, a nie masz. No, mhm. musisz, to, to, to nie jest no, dwa, inaczej, 7000. to jest dwa 800, siedem, no, no, no, ja bym 8, tak że to nie liczył pod osiem 9 e, i, i to musisz, wiesz, tak liczyć dość, dość mocno, tym bardziej, że niektóre gry są, są mocno No i odpowiednie, oczywiście, pomieszczenie. No, no, akurat adaptacja VR-u to jest, to jest temat rzeka, tak, no, tak naprawdę. No, czy... Ale dobra, skoro mówimy tak. o VR-ze, to możemy... No tak, Hubecie? Nie, wydaje mi się po prostu, że jak ja bym miał kupować vr to bym postawił jednak na HTC Vive'a. Ze względu na te kontrolery, które są świetne. I tak. ja testowałem to jedno chyba... i drugie Nie. i powiem szczerze, że HTC Vive jakoś dużo lepiej wypada. Nie testowałeś dobrze PSVR, tylko chwilę na WDW. No jak każdego innego VRA. Przecież niedługo. Nie no nie na razie to te doświadczenia tego. są bardzo, bardzo skromne, chociaż możemy próbować je doświadczać w sanach VR, które w tej chwili po prostu wyrastają jak grzyby po deszczu. Jest tego bardzo, bardzo dużo. I, i w zasadzie każde stoisko, które teraz wiarowe, oprócz takich deweloperów, jak SuperHot to zawsze on, on to są przedstawiciele z reguły takich miejsc, gdzie można pograć dłużej. No bo, kurczę, no, do, może o tym wiarze tak, żebyśmy powiedzieli już kompletnie, żeby tak zakończyć. E, zgadzacie się tak, żeby trochę no tak, no. chwilę Jasne. skupić się? No, bo z wiarem takim, z testowaniem wiara, w ogóle w takich warunkach e, targowych jest problem taki, że to jest mało komfortowe e, z uwagi na to, że człowiek się strasznie poci w tym hełmofonie. No nie da się ukryć. No i no masz ten taki dyskomfort, że, że dostajesz no, takie nieprzyjemne to urządzenie na głowę, no nie? No, to jest osobista rozrywka jednak, bardzo osobista. I, i na, nie wiem jak to jest, może dlatego, że to nie są klimatyzowane pomieszczenia, może gdzieś tam w takim miejscu w klimatyzowanym to by się lepiej znosiło, bo z reguły w tych grach na VR, czy w wirtualną rzeczywistość, my się ruszamy. A jak człowiek się rusza, no to spala kalorie. Jak spala kalorie, no to jakieś ciepło wytwarza. No, nie ma, to jakoś nie się nie przeskoczy. Ale wiesz co, tam na każdym stoisku mieli ręczniki papierowe i wycierali po nie... każdym życiu. Tak, ale nie wszyscy to robili. Okazuje się, że byłem na takim stoisku robo, takiej gry z grom Robo Recall. Nie jestem pewien, czy to, było, czy to był ten, czy była ta sama firma od tego symulatora na siłownikach którzy w ogóle mogą, powiem, oni mogli nawet wypożyczyć to, może to do domu sobie wypożyczyć za tam pewien pieniądz, niemały. Mhm. Ale dostała, dostałem na łeb po prostu, kurczę, zawidkocony sprzęt. No nie, to nie było przyjemne i to też myślę, że w odbiorze tej technologii daje taki dyskomfort. No bo mamy letni czas i, i są pewne warunki, jakie są i jakoś tak Y, bardzo mi nieprzyjemnie było. Mimo, że grała sama w sobie całkiem, całkiem fajna, powiem szczerze, wyjątkowo dobrze wyglądała, jak na grę piorową. ale masz rację, większość y, dbała o ten element. Oni doskonale wiedzieli, ale Myślę, że nie wszystkim zależało, żeby tam się starać jakoś bardzo. No, yy, tak. Jeżeli chodzi o, może zacznę od tego, super, no, może w kolejności. W kolejności, bo razem z Hubertem testowaliśmy Special Forces od takiego y, studia, kurczę, jak on się nazywało? VR, VR Visio. Znaczy studia, firmy właściwie. Nawet mieliśmy okazję pogadać sobie tam z Adamem Cegielskim. Bardzo miło. Pamiętasz, Hubert? Jaki to był tak, miły tak. gościu. Mhm. Widać, widać, że taki, znaczy w ogóle VR wymaga wizjonerów, moim zdaniem. Wymaga takich ludzi zaangażowanych, którzy po prostu w tą technologię uwierzą, bo tutaj Piotr przed nagraniem wspominał, pewnie to potwierdzi, że jego zdanie VR umrze. Jestem ciekawy, czy słowa te raczej będą. I ci powiem tak. On umrze tak jak 3D. on umrze tak jak Kinect. I to, on umrze też tak, tak samo jak 3D i Kinect. To są dwie... Zobaczcie jak... Z vr jest ten mały problem, że nie ma gier, które dobrze umiałyby to sprzedać. Bo popierdółki typu Star Trek, Bridge Crew i, i tak dalej, czy tam ten... Te, jezu, te, te orły całe fly, No fly, i i fly. I fly. był super Ale to są duże gry Wiesz, bo mało graliśmy To są popierdółki, a nie duże gry Czy ja wiem no. To są popierdółki, w które będziesz grał Maksimum Po 20-30 minut y Match hmm. I wyłączysz hmm. no, no, to tak, duży, no, Tego mi się no. wydaje Potrzebujemy w żeby go sprzedać Pamiętaj, że Resident Evil został cały przeportowany 1 do 1 Jasne, i, i takich gier właśnie potrzebujemy. Dokładnie takich jak Resident Evil 7, a, mm -hmm. a nie takich Niestety Takich gier jak w Resident Evil 7 jest jak na jednej ręce policzyć, bo jest cała jedna. Resident Evil 7. Mm -hmm. <grym> no dobra, a ty twierdzisz, a że, że taki <grym> Flight to jest na góra pół godziny zabawy i rzucasz to w kąt? Oczywiście. Oj, nie jestem Oczywiście, taki problem, że to tak, nie powiedziałbym. Ja ci ale mówię, ten, ale to, to, jest, to, to jest, jest mała gra. Nie powiedzieć, że tak by było. A nie znaczy, że to, na wiesz, krótko starczy. No bo to, to jest, wiesz, to, że gry są małe. Dobre, no to tak. Yy, spróbuję tak trochę bardziej pozytywnie, że grałem w tego Superhot'a. To był jeden poziom, czy dwa. Dwa albo trzy poziomy, bo trudno powiedzieć, bo tam te, ta rozgrywka tak płynnie przychodzi w drugi. Nie ma takiego wyraźnego, że tam etap pierwszy, a drugi. No i powiem wam szczerze, bawiłem się absolutnie fenomenalnie i Hubert, wielka szkoda, że nie udało za, nie cię zagrać z uwagi na kolejki. Zresztą oczywiście zdobyłem pakiet naklejek, zdobyłem smyczy, więc jestem w pełni szczęśliwy z wizyty na tym stoisku. Kolejki w ogóle nie było. Co ci, powiem wam takie ciekawe rzeczy, że wiele osób ściągając ten, ten homofon z głowy mówiło, jak chcę tą grę, to kupujemy wiara. Oczywiście to mogły być takie, wiadomo, słowa euforii po zobaczeniu mhm. takiej ciekawej, bardzo, bardzo wciągającej gry, rzecz jasna. Ale, ale byłem tak zaskoczony, jak ludzie reagowali pozytywnie na tą grę. Oczywiście, to jest jedna, yy, jedna gra, w tak, którą tak widziałem pozytywne reakcje, ale później jeszcze, yy, czy wcześniej, wcześniej z Hubertem testowaliśmy to Special force. Też byliśmy dosyć zaskoczeni, jak yy, gra się prezentuje. Tak? Że, że to zapowiada się na to, że te duże gry zaczną powstawać. Znaczy, nie wiem, czy super Superhot jest dużą grą, no bo tam kiedyś o tym rozmawialiśmy, że, że, że jednak to nie jest jakiś obszerny tytuł, ale testowałem w niedzielę taki tytuł Robo Recall, który jest w ogóle na silniku Unreal i wygląda naprawdę niesamowicie. No i słyszałem, że to jest duża gra, nawet jakiś materiał na YouTubie tam gdzieś sobie zobaczyłem później i to powoli widzę, że zaczynają się pojawiać większe rzeczy na wiary. Na Oczywiście to jest dużo opóźnienie i wolno to następuje, może to umrze zanim te gry się rozpędzą, ale e, słuchajcie, to jest tak jak z pojazdami elektrycznymi, to jest, e, ja tak trochę myślę o VR, że musi być grupa ludzi, którzy, musi być grupa m, tych wczesnych takich, no nie chcę, w Musi być early adopterów, tak, duża i ten tak dalej, tak. żeby to dalej poszło, to uwaga nie ma. Nie no, trochę ich to... jest, no, chociaż te firmy, które No kupują. ale popatrz sobie na dane, które, które, ten, no, nie danych. a, chcesz wiedzieć, ale słuchajcie, nikt umarł, chociaż e, rodziny świetnie. go wynosiły ze sklepu. głupie, nie? nie? No. To jest inna sprawa. Znaczy, że, no, że... no, bo przestał go wspierać producent, tak głównie. Ale dlaczego przestał I go wspierać i... producent? Bo nikt nie robił na niego gier i nikt go nie chciał. Chciał, dokładnie. No... I to będzie to samo z VR-em hmm. też, bardzo w pewnym momencie, że Wiesz, hmm. A, nie będziesz widział sensu. Na przykład ja nie widzę sensu y, i chcia, y, pójścia w VR, który z którego ja nie mogę skorzystać. Bo nie mogę. I, I to jest dla mnie bez sensu. Jeżeli w tą stronę pójdzie branża, to ja się będę musiał odbić. I, mm -hmm. y, i takich osób jak ja jest więcej. I z automatu sobie jakby wycinasz kawałek rynku, a to nie o to chodzi. To musisz zrobić tatą technologię, z której będziesz jednak miał większo, większą część y, będziesz mógł wyłapać, nie? Chyba, że mm -hmm. idziemy naprawdę w niszę. Znaczy, ja, ja na, na pewno w, w, tego typu roz, rozwiązania, tego typu gry mają duży problem adaptacyjny, bo wiele osób nie jest odpornych na, na, na to. Tak, na tą zabawę. Właśnie kwestia jakiejś rewo, rewelacji, typu mdłości i tak dalej, w zależności. Ja na przykład w tej grze Special Forces miał autentycznie trzę, syndrom trzęsących się nóg momentami. Tak dziwnie się czułem bardzo. Tak, kiedy, tak, kiedy, kiedy mózg jest naciśnię... tak, trochę uszukiwany, ale to chyba każdy tak miał. Tak, dlatego na przykład w tej grze, trochę skaczę po tytułach, ale w tej grze Robo Recall to było zrobione inaczej, że to był, mm, to trochę przypominało kurczę w rozgrywce Virtua Copa, taką grę, gdzie się strzelało z pistoletów od Segi, tam 1, dwójka, Time Crisis, takie tytuły z przeszłości, gdzie nie miałeś możliwości przemieszczania się w sposób swobodny, tylko na zasadzie teleportowania jak w tej grze Alice VR, pewnie Piotrek pamiętasz, grałeś w to. O Jezu, to było, to było szkoda, że dla mnie VR nie działa, bo to była dobra gra. Znaczy ja potem w Alice VR grałem na y, Warsaw VR Day i tam, doszedł, tam doszła jazda samochodem i wiesz mi, było nieciekawie. Grałem też wtedy Drive Club'a VR. Na szczęście i... pamiętam, że oni mieli pomysł, żeby też Alice VR, w której wyszła to po prostu Alice i... Nie, i ta gra jest, ta gra łonie. jest dostępna też bez... Znaczy bez, bez niczego VR, na Steamie, nie? No niestety VR. ja bym bardzo chciał, żeby... To, bo to miało wyjść też na konsolę, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Z, z no na razie to jest ty tytuł na steamie po prostu. Mhm. Ale, ale tam mhm. autentycznie miałem to samo i mało tego, miałem to samo w drewka w VR, kiedy jednocześnie skręcałem głową i zakręcałem samochodem. Po prostu y, moj, moja głowa totalnie świrowała i, i było nieciekawie. Ale na przed tym Robo Recall super w ogóle mi się grało. z Żadnych problemów, dlatego że stoisz w grze i stoisz jako człowiek. Jest problem rozwiązany, tylko teraz pytanie ile gier można zrobić na kanwie e, takiego statycznego strzelania, gdzie się przynosisz teleportując, no i e, tam od, od, od, od, od, odpierasz e, falę wrogów. Ale powiem wam absolutnie szczerze, ta gra y, Robo, Robo Recall bardzo mi się podobała. To grałem po superchocie, więc totalnie inna rozgrywka, ale miałem strasznie, strasznie przyjemnie, może dlatego właśnie, że nie miałem żadnych y, rewelacji. I byłem szalnie pozytywnie zaskoczony, może potem na granie sobie zobaczycie, jak ta gra wygląda, będziecie zaskoczeni, że gry na wiara zaczynają wyglądać y, no tak bardziej szczegółowo i, i po prostu atrakcyjnie. No bo wiadomo, ma no. taką stylistykę, yy, taką, jak to nazwać? D Dominic ja jestem bardzo pod tym względem, wow, fajnie, że to będzie wyglądać super szczegółowo, tylko ja się pytam, jak dużej mocy potrzeba na to, nie? Nie, no, nie, nie, no, to już powiedzieliśmy, że yy, krzywa wejścia w, w dobrego wiara jest... Yy, dla prześredniego Kowalskiego, po prostu nieosiągalne. Ja no mm, oczywiście, jako entezyjaści... Ty kupujesz PlayStation 4 i PlayStation VR i jesteś w VR. Ale liczyłeś... Okej, okay, jasne. I to jest moim Tak, Ja już kiedyś to mówiłem na, na podcastach, że to, jeżeli jakiś VR się popularyzuje, to próbowałem trochę tak wróżyć, to będzie PlayStation VR, no bo cena jest najniższa, jest 1600 zł. I to jest, i, ta, i to jest ten VR, który ma najwięcej sprzedanych homofonów. Na razie tylko że od tej głównej, od gier. premiery, to od premiery jak wyszedł PSVR to wiecie, fani kupili nie? Mm -hmm. i od tej pory praktycznie stoi tam, jest tak nie wiecie, przyrost, że to można nic mm -hmm. no, na No każdy... wiecie, no jeszcze Wie... PlayStation 4 nie jest jakoś tak mocno wydajnościowo dobre na vr -a. Widzieliście jak drive Club wygląda. Wygląda tragicznie. No dosyć biednie. Bardzo, bardzo widać. Ja tam słyszałem opinię, że a, to w sumie niewiele jest bardziej ubogi od oryginalnego Drive Club'a, ale to jest tak. Jest przepaść. Tak jakby ktoś włączył Drive Club'a na PlayStation 2. No, może tak powiedzieć. Ja po tym, jak już tam wytrzymałem jakoś to zakręcanie, jechałem prosto, no to raczej ta to troszeczkę tak się mieni, no Da dawno w to grałem, też nie chcę specjalnie rozwijać, ale no nie było to zbyt piękne, powiem szczerze, nie było. Tak jak Batman mnie zachwycił na WGW i do tej pory mam ten obraz w pamięci, jakie to było atrakcyjne wizualnie, jak niesamowicie wyglądało. To niestety y, drugi flagowy tytuł tak nie bardzo. Ale przed London Heist, nie wiem czy w to grałeś, graliście, może nie. To jest taka gra, y, bardziej teraz wyciągam tematy z VR Day. Które nie poruszyłem i teraz wychodzę, wychodzę kiepsko. <grych> A jakoś nie było okazji. To grałem taką grę jeszcze y, właśnie na pierwszym VR, gdzie ucieka się z samochodem i się strzela do bandziorów. Y, no taki pościg jest odzorowany i też świetnie wykonane, bardzo fajne, ale to znowu strzelanka na szynach, więc znowu uproszczenie. Tak samo jak ten Until Dawn, tak da, Rush of blad. to też. No nie wiem, nie wiem, z tym VR-em to. Y, Pracowy VR jest w ogóle właściwie niedostępny. Może gdybym się bardzo skoncentrował finansowo, to bym uzbierał tą, to tylko po co. Bo to, to wychodzi na to, że jest tylko dla entuzjastów. Tak naprawdę w tym momencie. No ale Superhot robił niesamowitą robotę ja, kurczę, gdyby nie było tej małej kolejki za mną, to bym chętnie jeszcze raz zagrał. Bo to było tak niesamowite doświadczenie, tak fajnie się w to grało, ale może też dlatego, że też lubię Superhot'a jako tako, więc może tak różowe okulary yy, miałem założone nie wiem, czy już... Ach. A, jeszcze no w Wiarów to chyba tak, bo podsumowując, no Hubert, możesz coś dorzuć, bo grałeś w tego Special Forces, coś jeszcze grałeś na Wiarze? E, tak, grałem w jedną grę, ale niestety nie pamiętam nazwy. Mm. A to może to był ten robot Robo Recall koło tego symulatora? E, tego. To było trochę dalej, tam przy wejściu. E, to była ogólnie gra o, o, o kosmosie. Byłeś w kosmosie, byłeś Aha, w przestrzeni okay. kosmicznej, nie, i ktoś nie, cię szkoda. zaatakował i, i musisz jakoś e, naprawić swój statek, bardzo ciekawa uh -huh. gra, też się trochę kręci w głowie, bo e, no bo tam wiesz, tam poruszasz się w przestrzeni kosmicznej, a tak naprawdę siedzisz na krześle, więc troszkę niestety może się mm, zakręcić w głowie. No Szczególnie właśnie. jak się obracasz, wiesz, bo tam nie ma grawitacji, jest zerowa grawitacja, więc możesz się obrócić o 180 stopni i mm -hmm. no jest ciężko. Mm. Jak tam się tak dodam, jeszcze do końca, a dodam jeszcze, że jak, jak rozmawiałem z osobami, które tam stały w kolejkach, a okazję, no bo te kolejki były dosyć spore, nawet w niedzielę, to tak, pół na pół było, że, że jedni tam VR w sumie super, ale inni by woleli e, tą rzeczywistość rozszerzoną. Że to jest takie mniej inwazyjne, że więcej widzisz, że bardziej żeby w tą stronę poszło, no ale tak naprawdę z tej technologii to jest tylko HoloLens. Tak. Nie, nie wiem, czy coś jeszcze komercyjnego jest na rynku e, z rzeczywistości K rozszerzonej. Chorolens jeszcze chyba nawet nie wyszło. Nie, konsumencko to znaczy, z kim to jest niedostępne cenowo, to jest mhm. jedna rzecz. Ale ja to miałem na głowie jakiś Naprawdę? czas temu. tak, Pan Miałem proszę. na vr Daysach i strasznie jest ciężkie i po prostu gniecie nos. Ja, ja po prostu poprosiłem, żeby to zabrać mi z głowy, bo po prostu miałem dosyć z uwagi na ciężar. Mimo, że to było ciekawe. Bo tam, wiesz, obraz masz nałożony jakby na, na rzeczywistość, i to fajne robi wrażenie, i tak, pachnie taką, takim futuryzmem pewnym, ale po prostu tak nieergonomiczne to było. Jakaś pierwsza wersja. No, autentycznie żadne okulary tak nie katują nosa jak sam szczytu nosa, jak Holonese. Ale to wszyscy potwierdzali, to nie byłem wyjątkiem. Każdy jak zdejmował to z nosa, to miał taką krechę. Tak jak po Vijarze masz okulary odciśnięte na głowie. To w pochodzie tak, no. tak, na nosie. I to w ogóle Pawełrzek to prezentował, także tak, to było dosyć fajne doświadczenie. bo Tam z, z tej firmy tutaj pracuję, więc. Znaczy, A prawo z rzeczywistości to... rozszerzonej, kojarzycie w hmm. ogóle Google Glasses? Kiedyś takie coś było. Oczywiście. I, I to chyba padło Wiem. całkowicie, nie? No nie, nie przyjęło się. no nie przyja... Chyba zawieszony jest projekt całkiem. Mm -hmm. o, tak, oni go całkowicie usunęli, bo był problem różny w sensie. Ludzie mieli problem z, o, ze wzrokiem, nie? Żeby odpowiednio odbierać te, te informacje z klasów i jednocześnie z tego, wiecie, trudno się było skupić. Yy. A, a tam było jeszcze dużo innych problemów. Mało APEC, dziwne SDK i tak dalej. czy znaczy, tak też nie działało jakoś świetnie, kurczę. A dobra, bo tak. bolniemy strasznie w... No nie, bo, bo tak jakoś naturalnie mi się łączą te tematy, bo faktycznie sporo tego mhm. grałem na tym VR Day. Ja jestem bardzo ciekaw, co będzie na WGW. W kwestii vr czy dalej Sony będzie tak mocno cisnąć i będzie po 30 stanowisk z homofonami. Jestem ciekaw, jestem ciekaw. No teraz, wiecie to, jak byliśmy już na Wugiu, nie mieliśmy PS4, więc y, jakby PS VR był dalej niż daleko, tak? No bo był oddalony z uwagi na brak platformy. Oczywiście, można nam powiedzieć, że no ten, ten zwykły PS4 tak ponoć nie za bardzo daje radę, ale y, z wielką chęcią bym od kogoś wypożyczył i potestował y, tak na poważnie w domu, bo te wszystkie testowanie na targach to jest taka y, namiastka i wtedy mógłbym sobie wyrobić zdanie, bo w tej chwili no tutaj tak, no trochę, no super hot wiadomo zachwycił, ale to jest jedna gra, ten Robo Recall całkiem, całkiem znamy też Eagle Flight, no może ty, ten Batman tylko Batman potem jest krót, króciutki e, no Resident Evil chyba bym, chyba bym nie dał rady w to grać y, na wiaże, bo, bo z uwagi na tam na aspekt strachu no, ale na razie to nie widzę tak adaptacji dużej i od GW minęło sporo czasu, niebawem będzie rok. No i jakoś nie widać, żeby, te, żeby to miało tak totalnie wejść pod trzech. Żaden z moich znajomych nie ma żadnego headsetu, więc coś o tym świadczy, no nie? A konsole mają i PC-ty mają mocne niekiedy, więc... Trudno powiedzieć, no. Ale to, to, że to na Pixel się pojawia, to dobrze się pojawia, no bo jest okazja... No za, pobawić się sprzętem za 3000 zł sam headset, a jeszcze trzeba mieć mocnego potwora pod biurkiem, żeby to pociągnęło, więc fajnie, że to się pojawia i na razie widzę bardziej w tych salonach wirtualnej rzeczywistości, jako yy, na razie miejsce, gdzie ty można się bawić z uwagi na wysokie koszty. Można jakieś imprezy, nie wiem, no, jakieś eventy, trudno powiedzieć, zdarzenia. Staram się tych anglozycznych słów unikać, bo były e, tutaj uwagi co do tego. <grych> Dobra, to już o VR-ze wystarczy. I tak du dużo o tym mówiliśmy. Będzie temat wracał, bo e, no jest PlayStation VR i może, może kiedyś tam będzie dane potestować e, w pieleszach, e, w naszych e, norach graczy. Także oby, oby, bo ja, ja, ja nie... Nie, o mnie, o mnie nie, bo ja nie mam ten PlayStation i na mnie VR nie działa. No, no tak, no ale... Ja jakoś, ja nie chcę jeszcze tak jakby skreślać tej technologii, bo jakiś tam potencjał widzę, ale na pewno nie taki jak tradycyjne granie i, yy. Nie mówię nie zupełnie, no bo to, co widziałem, kurczę, dlatego tego bym sobie pograł, powiem szczerze. Dużo radości mi to dawało, też responsywne. Yy, także... Szkoda, że chyba w to nie grałeś, kurczę, bo jestem no ciekaw nie, twoje nie No, nie grałem. Gdybyś w niedzielę był, to, to jak najbardziej byś... Wszystkie, wszystkiego móg, mógł spróbować. No właśnie, w sobotę też były, choćby było mniej ludzi niż rok temu, były bardzo duże kolejki do wszystkiego. Były. Tak, tak, tak. To, to akurat kolejki to jest rzecz, która się nigdy nie zmienia. Nieważne, nas, yy, mm. nieważne jakaś skala imprezy. Kurczę, zawsze jest więcej chętnych niż, niż stanowisk. No wyjątkiem jest WGW, gdzie tych stanowisk z PlayStation VR było zatrzęsienie. I, mać, ale i masę. tak, i tak były zapisy. Tak. Tak, tak. No bo to jest nowinka, no nie? Ka jak każde konsole zna i jak na padzie się gra, jednak dla mnie mówy nawet są pewną nowością, bo ostatnio mowa to widziałem na PS3, bo to chyba jest w zasadzie to samo urządzenie, nie? Tak naprawdę. Tak, dokładnie to jest to samo urządzenie. No. Niektórzy się śmieją, no nie, że, że Mówy to jest sposób na sprzedanie, yy, że to jest tak, sposób na sprzedanie właśnie VR, albo odwrotnie. <laughs> no bo to jest wymagane, żeby tam się bawić w większości gier, jakoś sensownie. Okej, okay, to tyle tak. chciałem o, o, o tych wiarowych technologiach. Yy, nie mówię nie, yy, niech to się pojawia, zobaczymy co będzie na OWGW, jestem strasznie ciekaw, yy, co będzie, może będzie właśnie więcej gier, Piotrek, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. To, to będziemy widzieć na E3, jak play, PlayStation wyjdzie i, i Tak, o właśnie, mamy, Bia zanim, zanim przejdziemy do WGW, to będzie jeszcze słynne 3 na które bardzo czekamy. Szczególnie na, na to, co pokaże Microsoft ja normalnie. No ale, bloga, nie, to to, na tydzień, to, co pokaże to Nintendo, Nintendo. Tak, Dwa tygodnie. No, tego słuchacza to tydzień. nie tak. Niebywałe, to tak tak szybko, no nie? Niebywałe. Mhm. Jest taka akumulacja teraz tego wszystkiego, bo i Podcaster też jest przecież 17 czerwca. Tak. Dużo się Dobra, panowie. Koniec z VR-ami. Panowie, VR, VR, VR mnie, mnie to bardziej interesują normalne gry, to tam Normalne w gry, jak to żyje. Normalne. No, no normalne, dobre gry, nie? Więc panowie, w co, w co bo ja to się czy teraz wyciągamy artefakt na wierzch, czy jeszcze nie? Można Artifacts. Wszyscy, widzieliśmy, wszyscy wow. graliśmy w gry na no, ich tak. stanowisku. Nie nie grałem tylko w jedną. No, no. Niestety. Ja grałem we wszystkie. Nawet y, w niektóre nie. No my mieliśmy tak, że wiesz, dostaliśmy testem typu, możecie zadrać albo poczekać jeszcze tam pół godziny do 45 tak, minut dokładnie. i tak e, nie, to nie, to dzięki. <głos> no to, no to, tak to co jedźmy, to każdy grał w, w, ten, w tą platformówkę, jak to się mówiło, Insection. Insection. Insection. I graliśmy w Ice Sleep. I gra... Ja grałem w tą Joszkę, więc możemy najpierw o tym Insection, co chyba mi się najbardziej podobało. O, tak. tak. Jest dla mnie fantastyczna ja gra. Ja nie wiem, czy było dla mnie ten. Ja chyba bardziej jestem za uroczony Ice Sleep, ale to jestem ja. Okej, okay, no to dobra, to najpierw Hubert, jakoś to uporządkować. E, wiesz, co mi się strasznie Insection podobało? To, to jest taka staroszkolna przygoda, ta, platformówka. Tak jest. I dosyć prosta mechanika, chociaż chociaż ta mechanika zatrzymywania czasu była absolutnie rewelacyjna i tak naprawdę ona to może być jeden wyróżnik tej gry. Właśnie ta mechanika zatrzymywania czasu, bo była super zrobiona. Tam skakanie z platformy na platformę przy, przy użyciu tego było bardzo. Bardzo świeże. No tak, bo tam było sporo takiej mechaniki. Nie tyle te czasu, co wykorzystywania otoczenia. Mhm. Bo to wszystko było razem, razem połączone, że tam nasz wojownik jest, czy był, był wyposażony w łuk i jak strzelasz, to jakby... Powiedzmy, przytrzymujesz strzał, to spełniał się czas. Nie, gałko, nie, gałko, nie, nie, nie, nie, nie. No nie do końca tak wyglądało. Był przycisk akcji, który odpowiadał o zatrzymywaniu czasu, a strzelanie było oparte na gałce i wyboru odpowiedni, w odpowiednim kierunku. A mhm. się tak. że to działało jednocześnie. To nie, ja, ja... Nie, nie mogłeś strzelać bez tego, bez zatrzymywania czasu. A dlaczego mi się zatrzymało, jak tylko strzelałem? nie operowałem drugim tym, bo tam było pod triggerem to było. Musiałeś, Może instynktownie a, a, to robiłem. A, no ty, robiłeś to instynktownie najprawdopodobniej i dlatego to się działo, bo normalnie wszystkie cztery przyciski, czyli oba triggery i oba bampery służyły dokładnie do tego samego. I no, mogłeś to robić tak. Nie, nie musiałeś tego wklikać, żeby wywoływać, wiesz, jakieś rzeczy związane ze strzelaniem. Po prostu dałka. E, prawa służyła do wyboru kierunku, i wtedy jak e, wybraliśmy dany kierunek, to po prostu w tą stronę leciała strzała i tyle. Mhm. Znaczy w samej grze, to jest może ja powiem, w samych grze jest dużo nawiązań do y, trochę tak czuje się limbo, jeżeli chodzi o styl graficzny, bo taki trochę badland momentami, bo chodzi o tą taką ciemną stylistykę. Ale najbardziej Orim się kojarzył, powiem szczerze, z takich świeżych gier, mm -hmm. jeżeli chodzi o to. Oczywiście, to jest za świeżych najbardziej. Tak, bo jeżeli chodzi o tam, wiadomo, animację, to tam w Orim to jest innej technologii zrobione, więc to ciężko porównywać, bo to bardziej był styl Limbo, czyli taki 2D z mocno zarysowanymi konturami, ale naprawdę pamiętajmy o tym, że te gry były prezentowane w ramach inicjatywy Amlab, czyli takich pokazywania właściwie prototypów gier, bo to nie powiedzieliśmy od początku, bo po raz pierwszy Amlaba widzieliśmy na Pyrkonie, gdzie tak naprawdę prawie nic nie zagrałem tak, wtedy. Z uwagi na to, żeby... A on... tam było dużo więcej gier, nie? Y Sześć chyba było. Było mhm. więcej, tak. Ja tylko na, na Pyrkonie to sobie zagrałem w taką y wariację Bladebound. O Bladebound się też chciałem powiedzieć Państwu, ale to może na koniec. To... Y to tylko w to zagrałem i jakoś tak z żalem patrzyłem na te inne gry, bo chyba to chciałem zobaczyć, ale jakoś czasu zabrakło i no, i byłem tylko jeden dzień. Tutaj mogłem to nadrobić, ale to jest ta sama inicjatywa, gdzie ona została po prostu doszlifowana, yy, czyli yy, tutaj nie powiedzieć na początku, przede wszystkim yy, oni wykorzystują yy, trochę yy, grających do, do zdobywania informacji o tych grach i to jest super. Czyli, czyli po każdej grze, jak się grało, można było Yy, Powiedzieliśmy znaczy, no tę ankiety. Takie labo takie sama, badanie, sama, no. No to, taki tak, laboratorium, Cały Amlap. Tak, tak super Amlab jest in inicjatywą artyfektów na tworzenie prototypów gier, i na których po prostu szukają nowych pomysłów na to, czy jak robić gry, ale nie chcą ich wydawać. O, zrobiliśmy nową grę, wydajmy to może, może się sprzedać. To bardzo robią to konsekwentnie, czyli uh, pokazują nam te prototypy. W takiej wersji, jakie one są w tej chwili, i czy nam się podoba mniej więcej pomysł, w którym mogłoby to pójść, jak, jak wygląda działanie danej gry i itd., tak itd., tak bo jeżeli nam się to spodoba, to jest duża szansa, że to po prostu wyjdzie jako pełen produkt. Nie? Dokładnie i idea sama w sobie jest wspaniała, powiem szczerze, i oni tak jeszcze tak się wycwanili bardzo sprytnie, pochwalam oczywiście, że. Jak się wchodziło na stoisko, dostawało się taką ulotkę, m, taką z, składając z trzech części i na końcu były miejsce na pieczątki. <grych> I po prostu y tak, to było takie dosyć fajne, bo miało się wrażenie, że y faktycznie uczestniczy się w jakimś testowaniu gry i daje się y jakąś, jakąś informację zwrotną. No i ta pieczątka była takim koronowaniem tego, tego przejścia tytułu. Ja tam z przyjemnością grałem wszystkie trzy tytuły. Co więcej, jeszcze później byłem ze znajomym w, w sobotę, bo tak ganialiśmy, tak trochę się podzieliliśmy na grupki i jeszcze z nim grałem drugi raz w ten iSleep i, i Insection. tak naprawdę trochę po dwa razy wszystko przechodziłem, ale nawet powiem wam szczerze, oglądanie tego, jak ktoś gra, jak reaguje, to było fajnym doświadczeniem. I, i twierdzę, że te gry były całkiem dopracowane, jak na prototypy. Oczywiście treści było nie za wiele, no bo to był na najczęściej jeden poziom, jeden wos. W przypadku tam tego iSleep to były tylko cztery lokacje yy, i Matrioszka była jeszcze mniejszą grą, ale naprawdę to, co zobaczyłem, świetnie rokuje. Ale to tak, yy, czy jest coś jeszcze chcemy o tym InSection? Fajna gra, no kurczę, ja bym ją kupił. Tak naprawdę. Ja no, też, ja też, ale to, no wiesz. No. Jakby wyszła jeszcze na konsolę, kurczę, napadzie, to, to... Tylko no, o. jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Czy oni faktycznie, co będą musieli zrobić, zarząd firmy przekonać, żeby poświęcić się energię ludzką na, na, na produkowanie. Na, na zrobienie takiej gry, nie? Bo wiecie co, jest jeszcze tak a propos ogólnie o Artifex. Artifexie. wiadomo, jest głównie znany z Hop. Tak naprawdę. Na, na wszystkie możliwe platformy. I ja się strasznie cieszę, że oni wychodzą poza tą główną swoją dziedzinę. To jest mega dobre. I to, co już prezentują, E, strasznie fajnie rokuje, ja będę ogromnie trzymał kciuki, żeby oni te gry wydali, albo jakieś, e, nie wiem, wersje tych gier, czy powiedzmy tytuły oparte na tych pomysłach, bo mi zresztą dużo tam na, na tym stoisku przy okazji e, rozmawiania o, o, o tym iSleep, to dużo rozmawiałem w o przygodówkach i moim zdaniem brakuje fajnych przygodówk na rynku, takich klasycznych, e, w starym stylu point and click, nie wiem jak wam, czy, czy macie tego niedosyt, czy coś. Z iSleep? mam tak, że ja, ja chcę tego więcej. Bo tam, tam ja tam wyczuwałem, no to sleepa, ja tam wyczuwałem w ogóle dużo neverchuda, na przykład. Przecież tam wyczuwałem pogladkowa. masę różnych rzeczy, masę różnych świetnych, starych pojeden po klików, które, to, których mi po prostu w tej chwili brakuje. No mi, mi, mi brakuje, bo chyba jakoś tak nie za bardzo chyba... Lubi ten gatunek i pewnie nie tęskni specjalnie, bo nie ma za czym. Bo Wiesz co, nie grał. Ja, ja, się, ja się wcale Hubertowi nie dziwię, bo Hubert, bo to, so jedno, to jest gatunek raczej z lat pomiędzy lata 90. początek 2000. Wtedy I ten gatunek był najbardziej rozwinięty. To I po w, i w, i w, końcą. A, a, no. Tak, tak, dokładnie. Ta, ta końcówka tam 2000 mniej więcej trzeci to, to czwarty to już. Była wiecie, znaczy, no wiesz, na ten koniec gatunek pracy, to trzeba, trzeba lubić po prostu. Lubić zagadkę. Wiesz, co nie wiele osób, ale wiesz, co, inaczej bo, ludzie napatrzą na Point Tiki, gdy się na nich wychowało. Wiesz, to jest jednak taki gatunek, który, który trzeba pokochać, yy, bo on jest mocno nostalgiczny. No a, jest, jest, no, nowe, nowe osoby, które wchodzą w ten i widzą, że mają do wyboru piękne Call of Duty, które jest masa wybuchów i tak i mają do zobaczenia nawet ładną grę typu właśnie Ice Deep, czy, czy nie wiem, cokolwiek, to, to które są pięknymi grami. On raczej wybierze taki, mówię o standardowym użytkowniku, on raczej wybierze to Call of Duty, mhm. bo jest wiecie, szybko i w ogóle nie musi myśleć, on po prostu biedniej i się samorobi. Yeah. Okej, okay. ja tobie tak się zgodzę z tym, oczywiście, ale kiedy grałem w tą grę I Sleep to dużo rozmawialiśmy w ogóle też, nawet przy okazji ankiety po zakończeniu tej wersji testowej, to wyciągnąłem Sherlocka na wierzch, że właśnie Sherlock jest takim przykładem nowoczesnej gry przygodowej która nie jest grą akcji mm -hmm. stricte, bo tam elementy zrościowe oczywiście są, ale to jest raczej jest dodatek do gry, a nie takie na przykład w Horizonie, gdzie to jest sedno akcja i, i no, Hubert przecież nawet jest orędownikiem tej serii, tak? Mm -hmm. no, on mi powiedział, że wyszło dużo gier, bo po prostu e, nawet powiedziałem, o, to co takiego, no, pamiętam doskonale jak to powiedziałem, że gdyby Syberia 3 wyszła e, w takiej postaci jak Sherlock, to byłaby genialna gra. A jak powstała jako hybryda gry klasycznym e, z klasyczną mechaniką i nowoczesną, czyli e, pełne 3D i, i połączone z łażeniem, Yy, jeszcze no, yy, trochę wymieszane elementy yy, jakby widok, widok tak, yy, tak jak w starej grze powiedzmy starego typu yy, rozgrywce to niespecjalnie się spełniło ale gdyby to było jak Sherlock to byłaby rewelacja i wydaje mi się, że Sherlock właśnie cała ta seria jest takim wyznacznikiem nowoczesnych gier przygodowych więc yy, tak jak teraz to widzę że będą dalej się rozwijać i dla tych ludzi którzy mają dużo nostalgii powstawały tytuły E, takie właśnie iSleep czy Matrioszka, gdzie mamy klasyczny point and click, gdzie mamy statyczne tła i tam gdzie wskażemy, tam postać idzie i na tym się głównie zagadki, na łączeniu przedmiotów i tak dalej, to taki Sherlock będzie na drugim biegu jako nowoczesny. Ja bardzo wierzę, że to się rozwinie i tu, i tu, po prostu. No ja bardzo bym chciał, bo to jest, to jest jeden z moich praktycznie najutlohańszych gatunków gier i bardzo mi ich bratuje, tak samo bratuje mi visual novel, które też są w pewnym sensie przyludówkami, nie? A się w żadną jeszcze nie grałem, a teraz mi o tym przypomniałeś, żeby, żeby zapoznać się. A to jest, to jest jakby to jest taki gatunek, pamiętaj, dla mnie nadgatunek przyludówki, nie? To jest rzecz bardzo ważna, którą kocham i uwielbiam, a to dalej jak to się rozwija, czy to jest w formie hopy, czy to jest w formie Eee, właśnie takiego klasycznego point-and-clicka, czy to wizual novel, czy nawet człowiek nowoczesnego nie ma znaczenia, przyludówka, a eee, mało tych przyludówek się w tej okay, chwili. Okej, ale tak, yy, to powieść ogólnie, no nie, ale tak o samym tym sleep, to ja powiem w, w kilku mm -hmm. słowach. Po pierwsze, mnie zauroczyła oprawą, że nawet jak wersję testową bardzo atrakcyjna wizualnie gra, Taka bardzo odpowiada mi ten, ten taki surrealistyczny klimat. Tak jak powiedziałem, pierwsze skojarzenie to Neverhood i pokladkowa animacja. Zresztą do, dowiedziałem się, że faktycznie animacje w tej grze były robione metodą pokładkową więc. Nad... No to widać. Tak, to widać i to ma niezwykły urok wręcz. Same zagadki. Nie takie proste, powiem szczerze. Chwilę mi zajęło. Chyba 40 minut grałem. Tylko też dużo gadaliśmy. To też na to wziąć poprawkę. Ale nie korzystałem z żadnych odpowiedzi, Wszystko sam tam rozgryzłem. No i pamiętajmy też o tym, że granie przygodówki na targach, gdzie jest ten gwar i, i słyszysz innych ludzi, którzy mówią, przekrzykują się, to nie są idealne warunki do gry przygodowej, gdzie potrzebujesz trochę spokoju. I to inaczej odbierasz też na słuchaweczkach, czy gdzieś tam w zaciszu domowym wieczorkiem. Mimo wszystko yy, ja miałem ogromną przyjemność grania w tą grę i muzyka, tak, muzyka mi się na z Machinarium, które uwielbiam. Jedna z piękniejszych gier, które grałem w ostatnich latach. Pewnie Hubert grał też, bo tak na pewno w Machinarium. Oczywiście mm, machinarium. machinarium. jest teraz na A to jest u mnie... przycenie na iOS, ale kosztuje 499, jeżeli ktoś nie grał. No i niewykluczone, że na mojej biotece Steamowej jest. Także Hubert, jak miałbyś okazję zagrać, to... Mm -hmm. Tylko zdradzę ci, że w ogóle grałeś we Flashu, napisana, ale jest tak rewelacyjnie zrobiona, że można, pokazuje, że we flash da się też zrobić fajne rzeczy, takie poważnie i ładnie wykonane, bardzo ładnie, tak mm -hmm. wizualnie. E, jeżeli chodzi tak, to muzyka, e, w zasadzie wszystko mi się podobało w tych, powiem szczerze, bo i muzycznie, mimo, że tam było głośno, to byłem w stanie poczuć ten klimat. No i ten, e, no ja też liczę na to, że oni tą grę wydadzą, bo ja jednak lubię te gry, e, klasyczne gry przyrodowe, po prostu lubię. I, I tak jak sobie ostatnio skończyłem to Silent Age na Androida, Mógłbym myśleć, że tam przygodówka na Androidzie będzie jakieś badziew, ale okazało się szalnie dobre. Może chciałem zmazać po tej Syberii nieszczęsnej, biednej Syberii, która mnie trochę zawiodła. I szukałem czegoś klasycznego. Teraz na pewno jak się uporam troszeczkę z kosłowymi tytułami, to zamierzam porządnie usiąść do Broken Age i sobie skończyć. Jako też kolejną klasyczną grę przygodową. Czyli jednak jakoś to tak się toczy, że wraca u mnie ta inspiracja grami przygodowymi. Coś chcesz dodać do, do iSleep? No ja ci powiem, że z iSleep mam ma bardzo... Też, też miałem bardzo ciekawą rozmowę z e, dziewczyną, która, która mnie tam przepytywała. E, i, I się mnie pytała, w co dram, w, w co bym jeszcze z chęcią wiesz, zadrał i tak dalej. No i najlepsze pytanie było, pewnie wy też tam mieliście. O czym sądzisz, że jest ta dra, Było, było, I, tak, tak. I, I jedno to pytanie. Tak, patrzę, no i mówię, to jest dra ośnie dziewczęci, która śni o uratowaniu kwiatka. I dziewczyna tak na nie patrzy. Tak. tak, to jest dokładnie dra ośnie dziewczęci. Ale ja nie wiem, jak na to jest. Ta... Bo ja wiedziałem, że to jest o śnie. Nie wpadłeś. Nie wiedziałeś, że to jest ośnie? Tak, bo był i sleep i to mnie naprowadziło. I że ten świat jest taki Dobra. inny. A, taki... a to, na to ja się dowiedziałem dokładnie. Na początku. Masz taki obrazek, kiedy dziewczynka usypia. A, to nie widziałem jest, tego, przeoczyłem to. A, widzisz, jest. E, dodatkowo e, masz pokazany kawałek wycinka w e, całej jakby historii, że jest sobie kwiatek, na którego spadają dziwne kolorki. On jest bardzo smutny i trzeba go przenieść teraz w lepsze miejsce. Tak, jakby się, się odmienia tada. przez jakąś materię obcą. Tak jakby się tak, at atakowało ten sen. A, ale tam jest jeszcze, jeszcze jeden ciekawy element. On jest na tyle surrealistyczny, że pojawiają się wspomnienia o, w niektórych e, miejscach. Trochę tak, tak. Otwierasz... Na trochę jak mm. Tak, otwierasz szaftę i pojawia się wspomnienie, że Tata się dolił, na przykład, nie? Bo to jest ta szafeczka z dwusterkiem, nie? I z tego, co się dowiedziałem, masa osób w ogóle nawet nie zwraca na to uwagi. No to także targi, to jest... wiesz, dlatego, że piksel chaos Wiesz nawet, nawet nie chodzi o to, że ten, bo pixel targi, coś tam, to chodzi o to, że ludzie w ogóle nie zwracają na to uwagi, bo mało grają właśnie w przyklutówki, nie? Nie patrzą na, na, na to, że to są elementy, To bardzo fajnie widać, bo wiesz, jak masz bardzo dużo osób, nie? I, i z tego, co się do, do, dopytywałem, no to trochę osób jasne, jak najbardziej i wyłapywało tego typu elementy, ale było ich ponoć bardzo mało. No teraz to jak nie o tym mówisz, to, to mi się to wszystko przypomina, ale to może wynikać. Dobrze, pewnie dobrze mówisz, że tak naprawdę to ludzie nie grają teraz w grup przygodowe bardzo mało, no bo y, kolejne duże tytuły potrójne y, A. Próbuj nie mówić po angielsku. <śmiech> nie no, tripleje tak zwane. Duże tytuły, o dużych wydawców strasznie kuszą i. i no, a, A, A. Które same, tak, A, które same się przechodzą często, no, w dużej mierze, tak? I tam znaczy, że e, przy, e, historia się sama tyczy do przodu, to oczywiście nie jest wadą. Tutaj uderzam do Uncharted, oczywiście, no bo to też jest pewien styl gry, ale w grze przygodowej tak naprawdę postęp w zależy od tego, jak sprawnie rozwiążę zagadki. I może teraz nowocześni gracze, nowi gracze, młodzi gracze nie lubią e, zacinania się w grze przygodowej. I tutaj chciałem nawiązać do tego, bo w, w Ice Leap zastosowali mechanizm, który ja w tutorialu w ogóle nie zauważyłem, bo tam był taki jeden ekran z mechanikami, ale wiadomo, że czasu było... mniej nie, czyta ta tutoriali, wiadomo, nie? E, tak, tak. I oni tak fajnie rozwiązali, żeby graczom takim niedoświadczonym ułatwić życie, żeby się nie wkurzali, to zrobili takie ułatwienie, że jak szukasz przedmiotów na przykład i masz skompletować e, tam akurat balony i kwiatki takie. Były potrzebne do rozwiązania niektórych zagadek to pojawiać na górze takie okienko z ilością przedmiotu do zdobycia. Czyli po pierwsze wiesz, ile jeszcze potrzebujesz, czyli wiesz, ile ci zostało, a w większości gier przygotowych to nie było żadnych wskazówek, i mało tego podświetla ci, czy w danej lokacji dany przedmiot jest. Czy, czy też lokacja się przeobraziła. Tak. Czy, czy, czy, tak. czy na tej mapie, w danym miejscu, na... bo to nawet tak, nie o to, szukać... o to, że mapa jest wielka, ale w danej części mapy, czy tak, w danym odcinku jesteś w stanie znaleźć. Tak, bardzo fajna y, mechanika. Oczywiście ja bym chciał to jako opcję, bo mi to bardzo ułatwiało. Jak, jak potem już wiedziałem, jak to działa, no to mi szalnie ułatwiło, bo od razu wiedziałem. Oczywiście tak nie do końca y, pomagało, czy grało za gracza, no bo... Czasami trzeba było wykonać jakąś czynność, która trochę przeobrażała pomieszczenie czy daną lokację, żeby odsłonić tak, dany obiekt do znalezienia. Ale samo w sobie fajne i jako opcję uważam, że bym widział w takiej grze przygodowej, to trochę jak podpowiedzi w Uncharted. Także że jeżeli gra wykryje za długo, kombinujesz, to możesz taką subtelną podpowiedź dostać, no czasami mniej subtelną, Tak jak będziemy jeszcze mówić o Uncharted, to do tego nawiążemy. Ale fajnie, fajnie w ogóle, fajne eksperymenty. Co Piotr, może przejdziemy do tego, do tej matrioszki, znaczy ja tylko powiem Matry o Do matrioszki, no ja tylko widziałem ją z zewnątrz, mm -hmm. w sensie ja pokatrzyłem. powiem, krótko, bo też się nie nie czasu czasem nagrania. Matrioszka to kolejny, to też kolejny point and click od Artifexu, kolejny prototyp, który też miał okazję testować. W zasadzie klasyczna gra przygodowa, z tym, że bardzo fajne Fajna otoczka jest, bo otoczka jest taka socjalistyczna, bym powiedział. Czyli dużo dowcipu związanego z, z Rosją. Sama, na tytuł gry już o tym mówi, tak? Co ciekawe, gra była w języku angielskim. Miał voice w języku angielskim, głos podłożone. Co tak trochę mi przeszkadzało, bo napisy po polsku, gra po angielsku. Nawet podawałem to w uwagach, że wolałbym, żeby... Gracz miał wpływ, ale to jest zwalam to na, na, na to, że jest to prototyp. Tak, I gra nie jest skończona w żaden sposób, albo w ogóle nawet może nie powstać. A sam tytuł polega na tym, że dostajemy się do kraju, który tak się nazywa, jak dobrze pamiętam, nie chcę skłamać i mamy i zagadki. No, zagadki są totalnie kosmiczne, bo na wszystko trzeba podania. Rozumiecie klimat, czyli. Jest takie totalnie y, biurokratyczne podejście pokazem do wszystkiego. Jest podanie na umycie się, na y, ubranie, na y, jakie, jakie należy spełnić warunki, żeby z wodzem się spotkać. Jak ci biorą walizkę, to okazuje się, że mogą jej nigdy nie oddać. Czyli takie no, oba, okraszone dużym humorem... Y, Krzywym zwierciadle pokazane, pokazane otoczenie. Bardzo mi się podobało, nawet nie wiem, czy bardziej niż ten I Sleep, powiem szczerze, z tych przygodówek, no ale to zupełnie inny klimat. Trochę mi się skarżyło z Papers, Please, ale to oczywiście tamta jest dużo cięższa gra. I innego typu, ale chodzi o te formalizmy, żeby cokolwiek osiągnąć. I, tylko, tylko bardzo krótka była. W moim zdaniem była połowę krótsza niż i Sleepy. Jak się już rozkręciłem, to się okazało, że była, jest była... po wszystkim krótsza niby a krótsze się dostać do niej nie można było bo właśnie w... humor tak chyba humor że ty bardzo. wiesz co ja nie wiem czy przypadkiem czegoś nie zmienili w mobildzie e, który był, był w sobotę tak tak tak e, bo że jesteśmy nie wiem na ile wiesz to. właśnie nie wiem czy nie wiem coś co co było nie tak, bo wiem, że na pewno Inception było robione tak, że było krótsze, to się dowiedziałem gdzieś tam obok, a, a czy Matrioszka dostała jakiś build, stone, to nie, do, nie dopytywałem, ale było to na tyle dziwne, że do innych gierek takich właśnie jak iSleep, które było niezwykle krótkie, do Matrioszki była ciągle kolejka i nie można było się do niej dostać, wszyscy mówili, że to strasznie, to, je, to jest najdłuższe demo ze wszystkich, które tutaj mają. No to widzisz, że ja miałem odwrotne wrażenie. Ale może tego też, że cię przyciągało tym fajnym humorem takim, totalnie przejaskrawionym, groteskowym momentami. Naprawdę e, zagadki też no były takie... W, choćby były, na była minigra w stawianie pieczątek. No, to już świadczy o tym, jakie jest podejście luźne do, do, do, do, do jakby historii gry. Także... Ja, ja, mi, mi też się podobała, powiem szczerze. W ogóle całe to jest Artifexu mi miło wspominam. No i potem też jak się już ograło te tytuły i dostało się ten kubeczek i fa inne fanty, to, to była taka yy, fajna emocja w tym, tak naprawdę. Że, że coś się też, że nie tylko się przylazło po prostu yy, pograć w gry, ale też dało się od siebie coś. I, i może, może to spowoduje, że no będą wiedzieć w jakim kierunku, jak jak powiedziałaś będą wiedzieć w jakim kierunku mają dalej iść i, i które tytuły rozwijać moim zdaniem warto, żeby wszystkie trzy rozwijali, ale co będzie to się okaże, tak, no, bo to czas pokaże, to tylko to już chyba wszystko, tak, o, o artefakcie na którym spędziliśmy o, o mnóstwo czasu ja tam spędziłem, no sumarycznie no my się z naczytaliśmy z Hubertem no my się z Hubertem naczytaliśmy, nie wiem z dobrą godzinę, no czekaliśmy no, z minimum z tego Artifexu, ale myślę, że było warto Absolutnie Bardzo tak. warto. Absolutnie tak i w ogóle e, cieszę się, że to oni, że oni się w ogóle przyjechali na, na Pixel, bo to nie było takie oczywiste z tego co wiem, że, że Amlab wróci. Także myślę, że jeszcze Amlab spotkamy w, na kolejnych czy są już ciekaw teraz na tym, na, tym, na tym jak się nazywa. Teraz Hubert się wybiera. Good Game. E, good Może Game parafie. Expo slash /comi, Warsaw Comic Con. Dokładnie czy tam Comic Con Polska już, no, nie wiem, opowiadałem ci, że były trzy Comic Cony. To któryś tak, z tych a trzech. Tak, teraz jest jeden. I nie no, jest to no będą dwa, czyli Comic Con Kielce, nie, zdaje się. Nie, nie, i... Były trzy. To było tak, że najpierw miał być Comic Con Kielce, potem go odwołali, potem miał być Comic Con a, w Warszawie, racja. potem miał być Comic Con połączony z Good Game Expo i ten Comic Con w Warszawie odwołali przez to, że będzie ten Comic Con przez Good Game Expo i się połączyli. Więc teraz będzie jeden komikon? Tak. A były trzy: Szaleństwo totalne. Szaleństwo totalne. Kurczę, zostałem no się, się co dalej, no nie? Czy, bo tak y, czy widzieliście jeszcze jakieś fajne indyki, o których chcielibyście powiedzieć jeszcze w tym odcinku? Chyba nie. Tak. Chyba nie. O, kurczę, bo tak ja nie, nie chciałbym ciągle mówić, ale ale. Piotr, coś kojarzysz jakiegoś. Y, coś coś ci wpadło w oko wyjątkowo? Chciał o tym powiedzieć? W, na pizzelu? Tak, tak. Oczywiście. No to dawaj. Jedyna drana Switcha. To dawaj, to <laughs> dawaj, jestem ciekaw. E, słuchajcie, przechodząc się po tardach, było tak dość, dość ciekawie, bo to była ta sekcja, gdzie były flippery. Przechodzicie, tak idziecie, idziecie, idziecie, no i jest. No są indyki, nie? Na cząpach. Normalne indyki. I przechodząc po jednej, zauważyłem, że jeden deweloper przyczepił tak na taśmę tlejącą e, logo Nintendo Switch. Ja się zastanawiam, what the fuck, o co chodzi, nie? Podchodzę, a tam gości dra na Switchu. W nową grę, której jeszcze nie widziałem. Mówię, o, to musi być dobre, nie? <ścoughs> I, I podrałem. E, i Jezu, to, c ejzu, bo to dobra dra będzie. Znaczy... Co ciekawe ona już jest, bo jest dostępna na Steamie, jest dostępna y, na iOS-a i na Androida z tego co wiem, więc będzie też na Switchu. I gra się nazywa Bulb Boy, czyli żarówkowy chłopiec, więc <śmiech> to Zabaw, można... Zaba, zaba, zabawnie mi się wydarzyło. I gra jest takim troszkę platformowką, troszkę horrorem, a ja horrorów nie lubię specjalnie, ale jest gra bardzo rysunkowa. W sensie, wiecie, wszystko jest narysowane tak odręcznie i tła i wszystko jest, jest takie, takie cudne i fajnie się to y, o, ogląda pod względem graficznym. Y, no i, no kurczę, no nie ciężko mi to opisać, bo ta ta drewę po prostu trzeba zadrać. a jak, ale co to jest? Jak to jest, platformer, wygląda. co to jest? No powiedziałem, to jest taki platformer okay. połączony z horrorem. No bo właśnie zrozumiałem, że horror, okej. Okay. To jest, bo oni mocno chcą zrobić, bardzo mm, cisnęli na to, żeby to był głównie horror, a jakby ta część platformówkowa to była tylko jakby, wiecie, wizualizacyjna, żeby jakoś gracza wprowadzić w świat, nie? To więcej jakbyś, nie wiem, drał w limbo, limbo też jest cholernie... Y straszne w niektórych momentach i, i można się go, go przestraszyć, nie? Mhm. Właśnie, A że jest wciąż w 2D. Jeżeli chodzi o, o Limbo, to właśnie będę chciał powiedzieć o jeszcze o jednej grze za chwilkę. To też w ogóle widzę, ile deweloperów się wzoruje na Limbo. Ile, ile jest inspiracji w tak małej grze. To, ale dobra, to tak mhm. na marginesie. No tak, czy no, To jest ta dra, o której gdzieś tam obok sobie wspominaliśmy, że to będzie pierwsza polska dra na Switchu. Pierwsza polska dra, która no, wyjdzie y, nie wiadomo kiedy dokładnie, która ma być, zostać zapowiedziana dokładnie w czerwcu na Switcha. Y, pomysł z tego, co gdzieś tam dopytywałem twórców, bardzo chcą to wydać na Halloween. I, i zobaczymy, czy to się uda. Mam taką nadzieję, bo. No, to chociaż... To mi się no, teraz podoba. Mam nadzieję, że tego słuchają. Słuchajcie, chłopaki z Bulbware. Super, super. No to fajnie ja, no nie, ja polecam że Bulb bo Bulb Boy i Bulbware. Bulbware, tak jest super. Ja, ja to ch chcę, ja to nie wiem, no po prostu chcę to zadrać już na Switchu, nie chcę tego kupować indziej indziej, nie. No, jeżeli chodzi o. No to, to może o tej grze jeszcze, bo dwie, dwie gry jeszcze widziałem tak z Indyków. Z tym, że tą drugą to tak totalnie na wyjście i wielka szkoda. Generalnie tam, bo wiadomo, po tych halach się łaziło wielokrotnie, bo nie było to jakieś mega rozległe miejsce i kilkukrotnie przychodziło danych stoisk i tak właśnie widziałem z daleka coś właśnie takiego limbowatego, tak strasznie mnie to ciekawiło, ale oczywiście były kolejki wtedy w sobotę, w piątek to akurat tego jeszcze nie widziałem, no i w końcu w niedzielę usiadłem do, te, do, tych, do, tej, do tego stoiska, to było dosyć duże stoisko, i The Dog Games, bodajże taki duży wydawca indie. No i tytuł, e, o którym chciałem powiedzieć, to jest e, Dream Alone. To jest właśnie znowu platformer, także platformery i przygodówki mocno stały na tym pikselu, jeżeli chodzi o indie. E, Propsuje mocno. No naprawdę, to szkoda, nie wiem, tego nie widziałeś, podejrzewam, bo tak to byś powiedział. Pewnie że, nie. No, wielka szkoda, bo to takie było... Mm, jeżeli chodzi o, o, jak to wyglądało, to pierwsze skojarzenie Badland, jeżeli chodzi o stylistykę, czyli okay. takie wielo y, tła z paralaksą oczywiście. Y, bardzo drobna postać, ładnie animowana chłopca, którym się przemieszczamy. Y, a cała, znaczy tak, y, jeżeli chodzi o samą grę, to były tylko dwa poziomy, więc bardzo mało. chodzi o grywalne. Z tego co wiem, premiera to jest dopiero planowane na przyszły rok, więc jeszcze trochę. Jak widzicie tytuły indie też powstają długo. Niestety. E, bo tam studio chyba to kilka osób to robi, no to, no to Warsaw Games w ogóle nazywa się to studio tak śmiesznie. E, a jeżeli chodzi o samą grę, to wygląda z daleka jak właśnie trochę Limbo, troszkę Janna Sisters pod podnym względem, zaspowiem jakim i dużo Badlandu. A sam platformę to jest e, taka dosyć mroczna historia, stąd nawiązanie do Limbo, gdzie e, przemieszczamy się chłopcem przez taki bardzo ponury las. Przynajmniej to jest jedna pierwsza lokacja. I z takich rzeczy, które skarżymy mi się z nas z troszeczkę grałem, teraz jest w goldzie, więc jest okazja zagrać porządnie, to świat jakby ma dwie, jakby dwa, dwie takie fazy, że po prostu można, hmm, chyba, znaczy jak znajdziesz takie, takie fiolki, po prostu zdobywa się pewną substancję i i jak się ją wypije, czy też aktywuje, to świat się zmienia i zmienia kolorystykę i zmieniają się obiekty. Czy na przykład, jeżeli na naszej drodze był jakiś kamień, czy też yy, no, jest duże, duża przestrzeń i nie za bardzo da się to przejść, a ginie się bardzo łatwo jak w Limbo, czyli byle co i nas zabija. Od wysokości poprzez potwory, które właściwie, no, no nie możemy z nimi walczyć, więc yy, przynajmniej w tej wersji gry to na przykład jak wypijemy tę fialkę, to świat się zmienia i na przykład pojawia się kamień, który możemy zsunąć i przejść. Czyli takie fajne elementy logiczne. Bardzo miło się mi w to grało. Też na, na pochwałę też zasługuje nie tylko grafika, ale też oprawa muzyczna, bardzo sympatyczna, bardzo klimatyczna. Też będę trzymał kciuki, aby ten tytuł wyszedł. Na kolejne, na kolejne odcinki na pewno tam zdobędę więcej informacji o deweloperze i w ogóle mam taki pomysł szalony, nie wiem, czy, czy on wypali, to się okaże. Nawet mogę tak lekko za, zapowiedzieć, że chciałbym próbować zapraszać do nas do odcinek twórców Indii, żeby mogli opowiedzieć o swoich grach. To byłoby świetne moim zdaniem. Bo kto lepiej opowie o swojej grze, jak, o, o grze jak nie twórca. Jak po prostu twórca, nie? Tak. Już poczyniłem pewne kroki i będę się starał do podcastu z, po, zaprosić, czy właściwie już zaprosiłem tylko nie chcę przeinaczyć, mam zapisane e, Michała o No Neurgetena strasznie takie trudne nazwisko ale łatwiejszy z tytułu gry e, to jest ostatnia gra jaką widziałem na pikselu to w ogóle była ostatnia gra jakąkolwiek w ogóle widziałem na pikselu, bo już musiałem wychodzić a to jest tytuł Sand in the Soul i powiem wam szczerze, że tym tytułem jestem absolutnie zauroczony z kilku względów e, po pierwsze e, jest to gra o naprawdę nieprzeciętnym klimacie graficznym. Jest to zrobione w pixelarcie, ale takim... Kurczę, no, ech, zupełnie... Ty... Są dwa pixelarty. E... Jest neo-pixelart i retro-pixelart. To e, bardziej retro. <laughs> tylko, okay. że, tylko, że... Nie, kurczę, no, Mówię całkowicie serio, są nie, dwa. No okej, okay, ja wierzę, wierzę. Ech, na pewno chciałbym, żebyście po, potem po, po nagraniu wrzucę może, jak to wygląda, bo nawet nagrałem krótki filmik, jak tam gościu gra. Jeżeli o samą grę chodzi, to jest tak naprawdę chodzone trochę Dark Souls, powiem wam szczerze. Znaczy, są elementy, mm, bo są potężni przeciwnicy. Nasza postać, w ogóle cała gra jest w klimacie wiktoriańskim, się okazuje, czyli bardziej Bloodborne, ale, ale widać wielką inspirację y, y, z grami podobnymi. Y, zaskoczony jestem głębią rozgrywki, y, też tym no, jak znaczy, najpierw jak twórca by opowiedział mam nadzieję, że do nas wpadnie, to opowie jak jak, jak dużo ciekawych elementów w tym tytule bo wiecie co, w nowoczesnych grach teraz jest tak, że jak idziesz to od razu wiesz gdzie masz pójść najczęściej że o widzisz jest wejście a w tej grze on tak sprytnie jakoś tak w grafice poumieszczał przejścia, że ja po prostu z ubiegami na twarzy podziwiałem jak on tam się przemieszczał do postacią a, a inspiracji widać dużo, Naprawdę y, inspirował się na pewno Double Dragonem, czyli jest to y, z boku widoczne, 2D I A widzę, widzę, widzę Tak, widzę. gra jest niezwykła, jeżeli, no najpierw zobaczcie, bo trudno to opisać, to jest taki pixel art, ale taki... To nie jest retro pixel art, to jest bardziej. bardziej, to jest bardziej taki neo pixel art z nałożonym filtrem Rozmaitymi filtrami masę tam. Albo rozmaitymi VHS-ów jakieś... ten. A to jest połączenie takiego Dark Souls, Bloodborne, Bloodborne Castlevania. Wszystkiego. E, no, dokładnie. Point and clicków, strolling bitemapów, upów, RP, tak, Wszystkiego naraz. Dobrze, idealnie pewnie ze strony, tak? Zobaczyłeś. Bo gościu... No, gościu, sprawdzam na Daymare Labie właśnie, Także. to że wygląda. gościu i... po prostu umieścił tam w tej grze wszystko, bo i walki wyglądają fajnie. Takie fajne, oszczędne animacje i to, że y, to nie jest takie m, głupie, że każdy przeciwnik cię atakuje, bo ponoć masz karmę, taki współczynnik. Jeżeli masz kiepską karmę, to cię atakują. Jeżeli masz niezłą, to, to cię zostawiają w spokoju. Jak na przykład to pokazał mi taką fajną scenę. wchodzisz do baru i barman z tobą chce gadać, no nie? Tam zobasz od niego informacje. No bo gra ma dosyć zaawansowaną fabułę. Oczywiście ona no nie jest skończona, więc trudno nie mówić, ale yy, yy, na przykład uszkadzamy coś w barze, na przykład stolik i barman z nami nie chce już gadać. Mówi, wypadł. Mm -hmm. I on, on, tutaj twórca naprawdę, Michał, tyle zawarł rzeczy. Co ciekawe, grę tworzy on sam, z tego, co mówił. Czyli i muzykę, i grafikę, i kodowanie, wszystko sam. E, ponąć e, zaląże gry powstał już 10 lat temu, więc to jest jakie takie dzieło życia trochę. E, co więcej e, Co więcej, powiedział, że e, będzie rozważał wersję na Witę, Także Piotrek, zagadajmy do niego wersję na Switcha, bo Switch jest nowszy. Nie pytałem go wersję o, na tak. Switcha, no bo ja zawsze o tej wicie, nie no, ja jestem tutaj ambasadorem Witę jakimś dziwnym. Kurczę, no. Konseli, która totalnie wymarła No już, totalnie nie? wymarła, ale, ale może, może tak twórcy, no bo na przykład co tam, Darkest Dungeon ostatnio wyszedł. Ja, ja wiesz co, ja nie wiem, wychodzi. No. warto wchodzić, tak jak, będzie wiem, tak wiem. jak z y, PSP w pewnym momencie. Wiem, Czyli zamknął wiem. dostęp do PSN-u i do widzenia, nie? No tak, on dopiero będzie, to, to w ogóle jest tylko y, absolutna idea, bo jeszcze nie rozmawiał z wydawcą. Tak naprawdę. Na razie chcę skoncentrować się na zakończeniu gry, żeby ona była w pełni funkcjonalna. Co ciekawe, za jakieś, z tego co mówi 2-3 tygodnie będzie beta, Powinien mieć dostęp, więc będzie fajna treść. A najbardziej yy, bym się cieszył, gdyby nas na odcinek wpadł i opowiedział o swojej grze, bo naprawdę fascynujący człowiek, bardzo ciekawa gra. Yy, z wielkim żalem patrzyłem na zegarek, że musiałem wychodzić, bo i z nim się naprawdę super gadało mam, mam nagrany krótki filmik, jak ta gra wygląda i dawno nie widziałem tytułu Indii, który ma tyle w sobie uroku. Po prostu mnie zachwyciła, bo nieważne co gościu robił, czy omijał przeciwników, czy z nimi walczył, czy przechodził między lokacjami to wszystko dla mnie było takie świeże i na przykład powiedział tak, a teraz okazuje się, że tam z tym piaskiem tytułowym jest związane, okazuje się, że tam działa jak opium ponąć i jeżeli tam przesadzasz z nim, to zaczyna obraz tak jakby się falować, niszczyć, tak jakby narkotyczne jakieś efekty, więc no, gościu naprawdę chylę czoła, i on włożył pracę w ten tytuł, widać, że to jest robione z, no, z sercem po prostu. Pewnie większość tytułów indii to są gry robione z wielkim sercem, ale tutaj to mm -hmm. nie widać. Oczywiście, można powiedzieć, że krzywdzący, no bo tam nie mówię o innych tytułach, które tam były, ale bardzo mało widziałem tytułów Indii, ale może dlatego ten tak mi mocno ten utknął. Na pewno będę grał. Mam nadzieję, że wyda kompilację na Maca. Liczę na to, bo powiem cała gra jest oparta na silniku Construct 2. I... Na Konstrukcję drugim. No tak. To jest szansa na, na Maca. gorzej będzie z wersją na no inne. No, Switchową. No właśnie. Bo konstrukt nie wspiera na z Switcha i Witych. I zaraz nie wiem, nie jestem pewien, czy konstrukt wspiera Witych. Ja w ogóle czy nazwisko dobrze powiedziałem, ale dobra, to powiedzmy, że Michał. Z... Ja sobie sprawdzę szybko, a ty. A ty. Ze studia MGP Studios to jest akurat. Oni też wydali inne gry. Jeszcze ich nie sprawdziłem, bo y, zrobiłem mały research przed, przed, przed y, małe rozpoznanie przed odcinkiem, ale bardzo chciałem o tej grze powiedzieć, bo. Kurczę, gdyby było głosowanie na tą grę, ja bym na nią głosował na Pixelu. Bo w ogóle, nie wiem, tak jeszcze podsumowując, Pixela chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ja w ogóle nie czułem jakby. Kojarzycie kiedy było głosowanie Pixel Awards? Ja nawet nie wiem. Tym łażeniem tam tak się zmęczyłem, że. Że nie wiem. Absolutnie, a na przykład widziałem na stoisku Superhota, tego Superhota VR, widziałem te karty do głosowania. Takie karteluszki, tak zwane wodki do głosowania. W ogóle to też świadczy o tym, że mimo trzech dni tak przegapiłem masę rzeczy. Masę rzeczy, bo a to Flipper przyciągał, a to jakiś e, kill zone na, na, na amiga 500. Także tutaj tych atrakcji po prostu było tak dużo. A to z kimś się pogadało chwilę, a to w się dwie godziny się spędziło, mi błyskawicznie minęło i tak e, kurczę, może to jest po to, żeby na kolejnego Pixela znowu przyjść, znowu chłonąć i liczyć na to, że ci twórcy wrócą. A właśnie, Hubert, informacja dla ciebie jeszcze, jak tam jesteś i żyjesz. Jestem i żyję i słucham. Super. Mam gdzieś zachęciem tej gry, bo y, Michał będzie na y, tym Good Game, tudzież na komiks, Comic Con. O, proszę. No Także to... y, chciałem cię wysłać z misją specjalną, żebyś okay. <grydyś> się zapoznał z tą grą, bo jestem strasznie ciekaw, czy, czy też tak zagra ci w sercu, jak u mnie zagrało, bo... Znaczy, z samym twórcą warto porozmawiać, bo to jest niezwykły człowiek. Naprawdę. Zresztą, jak będziesz okazję, mam nadzieję, że namierzysz stoisko. Ja postaram się, już nawet dałem znać mailowo, że, e, że, że właśnie od nas będzie ktoś to będziesz ty. Mhm. To, żeby się zapoznał i może jakiś dodatek, a, a ten. Potem będziemy mieli kontakt, no nie? po tym, tak jak powiedziałem, zaprosiłem na odcinek. E, mam nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech tygodni e, Michał, kurczę, no nie wiem, nie chcę nazwiska przeinaczać, bo jest takie obco, obco brzmiące. Pojawi się i, i przedstawi swoją grę tak, jak powinien, czyli tak, jak twórca to robi, a nie tak, jak my tutaj próbujemy, czy ja próbuję. <śmiech> Dobra, już, już wyprzytykałem się, już nie będę was zadręczał tą grą. <śmiech> Send in the soul. No ja, ja, ja próbuję znaleźć yy, platformę, na której jest dostępny kontrakt, ale na chwilę obecną tego nie czy widzę. Czyli nawet temat ciekawy dla ciebie wyciągnąłem, czyli engine, na którym robi się gry. Także to A wiesz co? Najlepsze jest to, że nie ma bezpośredniego. To jest strasznie dziwne. Bo brakuje mi jakby... O, czekaj, mam. Mam, mam, mam, mam, mam. Teraz tak. Jest iOS, Android, Windows, Mac, Linux, Amazon Store, czyli też Android i Wii U. No to może jest szansa na wersję switchową. Mam nadzieję, że... No jak... gdzie? Jak nie ma Switcha w Spartedu, jak tu masz No ale może, a powinna ma być nowa wersja silnika takim mi powiedział Michał a, No to jeżeli będzie nowa na, na chwilę obecną na tej, na której jest, nie ma na nowej, no to może, ale to nie myślę, żeby wita wspierali, bo to byłoby bez sensu e, wiesz, to jest inna rzecz, e, tutaj ten deweloper uwielbia tę konsolę to też bierz poprawkę, że on może się spiąć dodatkowo i, i ten ale samo to, że chce jest dla mnie już wielką rzeczą, po prostu. Że, że nie, nie mm -hmm. pogrzebał konsoli, że... Chociaż oczywiście z punktu widzenia kasy, no to lepiej wydać na Switcha, no bo jest świeża konsola i ona potrzebuje też fajnych indyków. Zresztą indyków tam jest dużo, więc... To są Ta, wow, wspieratizana Polska. nawet, panowie. To wspieratizana to, to, to, to uwada telewizorki, nie? <śmiech> no mam nadzieję, że, że o tej grze usłyszymy jeszcze, że nasi słuchacze usłyszą jak y, twórca pojawi się u nas. Mam nadzieję, że nic się, nic nie że nic się złego nie stanie i, Jasne. i pojawi się, bo to byłaby świetna treść. Ja aż nie mogę się czekać, posłuchać, bo mówię wam, to było fenomenalne świadczenie posłuchać pasjonata, jak mówi o swojej grze w taki sposób. Dokładnie tak. Dobra, panowie. To może Hubertowi dajmy że... dojść do głosu, co? Czy nie? Właśnie, pytanie. Hubert, ty coś jeszcze tam widziałeś? E, na Pixel Heaven. Hmm. Tak, pytam o still heaven Tak myślę, ale w sumie wiecie, no nie było za bardzo czasu, żeby ograć wszystko no I, właśnie. i tu jest największy mm. problem więc to co powiedzieliście, to ja mniej więcej zobaczyłem, ograłem a, a reszty po prostu, no nie zdążyłem Mm -hmm. No to, to tak jak i my wszyscy, nie? Nie da się, a jeszcze jakby no. się chciało na jakichś panelach posiedzieć, to już w ogóle jeszcze jest mniej czasu a wiadomo tu kolejka, no ja byłem ta na kolejka tym, na, ty, tak, tak, ja byłem na, na jednym tym o, właśnie o tłumaczeniach y, które prowadził Rysław było super, pozdrawiam Rysława bo to było jedno z najlepszych paneli, jakie kiedykolwiek widziałem, super poprowadzone w ogóle Rysław przyniósł y, prezentację na iPhone'ie Odpalił to z iPhone'a i wszystko działało, cyk malina, trochę się śmiał, że mógł wziąć iPad'a, bo nie mógł czytać niektórych slajdów bezpośrednio z niego, ale to, to taki, taki drobny problem. Tak to merytorycznie było super, świetna anegdoty, o których na pewno wiele osób nie wiedziało, jak wyglądała historia tłumaczeń w Polsce niektórych gier. Więc warto, warto przesłuchać, jak już będzie to dostępne no ja na pewno No na pewno, na pewno nadrobię. A ile trwał ten materiał, tak mniej więcej? E, wiesz co, my tam siedzieliśmy z dobra, dobrą godzinę. Okej. Okay. No, coś takiego. Ja w tym coś, się, coś. takiego takiego. Ale to po prostu body. świetne. <laughs> nie, się. świetne. Po prostu tyle anegdot, że, że aż byłem w szoku No, nie sądziłem, że niektóre rzeczy były tak partyzancką drogą urobione, ale to wam powiem też obok, gdzieś tam offline, żeby, żeby nie spoilerować. Jak będzie dostępny, to będę linkował, nie? Dobra, to może dajmy Hubertowi coś do głosu z jego grami, bo Wiecie co, się, że jest do, dobijamy już do dwóch godzin i... i... <śmiech> jednak wyszło pikselowo. <śmiech> tak, wyszło bardzo pikselowo. Te, te gry są stare, o których będę chciał powiedzieć, więc to... To dlatego pójdzie mogę, szybko. <śmiech> Wiesz co, mogę o nich powiedzieć kiedykolwiek. Nie wiem, testy ARMS na Nintendo Switch, to jest świeżynka. To dawaj, o, to, jest to dawaj, Kutryk, to, bo ty to, poświęciłeś dobra. się dla idei. Spokojnie może na kolejny odcinek D przełożyć. R dobra, no, dobra, no to w takim razie idziemy z arps na Nintendo ja Switch. Jak się, ja się oczywiście. Teraz uwaga, wyobraźcie sobie, że Nintendo jest tak mądre, że wszystkie swoje testy prowadzi w, w odpowiednich godzinach, czyli tam od drugiej do trzeciej, od 14 do 15, od 20 do 21. Nie wiem czemu tak, ale tak jest zrobione. Z tego, co słyszałem od paru osób, to ponoć to całe GT Sport, które będzie, czyli Gran Turismo Sport i parę innych różnych gier miały bardzo podobne mechaniki. Czemu? Nie wiadomo, tak po prostu jest to wymyślane i tyle. Więc ja się poświęciłem trochę idei i... Grałem w prawie w każdej rundzie, prócz jednej, kiedy wróciłem po z Pixelowe i, i już nie miałem siły na to, żeby o tej drugiej wstać. Ale tak to, tak to grałem w każdą Nawet rundę. Nawet ja przez chwilę pograłem na afterze. Nawet Hubert przez chwilę, dokładnie tak. Więc teraz e, uwaga. E, z arms e, jest tak, że to jest gra, która jest bijatyką. I to taką bijatyką z pleców, nie, nie taką bijatyką, którą znamy z typowego, nie wiem, Injustice, Mortal Kombat, Tekken, co Tylko to jest bardziej bijatyka TPP. Uh, I można tam atakować ruchami, czyli łapiąc dwa joycony w łapę e, i, i oni to nazwali thumbs up grip, czyli kciukowy gry, łapanie, nie wiem, kciukowy tak, uchwyt, chwyt, taki kciukowy chwyt. O, to tak będzie ładnie brzmiało. E, no i to się bardzo fajnie się tym operuje, bo postać się przychyla, przychylając joycony w jedną lub w drugą stronę, e, oba naraz, e, to po prostu postać chodzi, wiecie, lewo, prawo, e, do przodu, jak pch tak weźmiemy, przechylimy joy obad do przodu, na no to ona idzie do, do przodu, do, do tyłu analogicznie musimy pociągnąć jak wajchę, nie? No i uderzenia są tak, jakbyście jednak chcieli kogoś uderzyć, nie? Przy czym trzeba też pamiętać o tym, że to te ręce są z, z sprężyn naszych bohaterów, nie? Więc one idą trochę dłużej, dzięki temu możemy na szczęście zakręcać, jak pociski, no jest, jest to dość ciekawa mechanika, no i żeby zrobić blok, no to trzeba te, te główki e, joysticków tak do siebie zrobić, jakby chciało się skręcić, nie? Nie wiem, śrubki. E, no i ta mechanika jest bardzo wygodna, jest dość trzepka dość e, ale nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował innej mechaniki, czyli drając w handheldzie. I da się ale nie polecam. W sensie, no nie, nie widzę sensu. To jest utrata masy, masy, masy fanu sterania ruchowo, a dodatkowo jest strasznie nieintuicyjne w niektórych momentach to, to sterowanie bo dużo od różnych przycisków jest poprzypisywanych w różne miejsca, bo oddzielnie jest przycisk na, do uderzenia wprost, oddzielnie zakręcony, dla każdego oczywiście lewo, prawo jest oddzielnie, e, skoki są w ogóle w tak dziwnych miejscach i, i, i, i ten tak zwany, jezu, dasz to będzie taki nie wiem, no, uskok, można to nazwać uskrokiem. E, są w tak dziwnych miejscach na tym padzie, że to jest strasznie niewygodne, przez co no nie dość, że się tracimy masefano, no to jest to strasznie wolny, a ta bijatyka jest mega szybka. Naprawdę, naprawdę jestem, jestem w szoku, mecze trwają maksymalnie 3-4 minuty i, i, i to jest koniec. No i uwaga, podczas testów udało mi się nie dość, odrać oczywiście ruchowo w ciągu nocy i, i handheldowo gdzieś tam normalnie, to jeszcze drałem w różnych konfiguracjach typu handheldowym w domu, handheldowym poza domem, e, ruchowo poza domem, czyli, czyli właśnie na że tam z Hubertem. Siedząc, stojąc, no po prostu kombinując, patrząc, jak się po prostu da drać w armsy i powiem wam, że ruchowo w każdej możliwej pozycji na no, praktycznie prócz leż leżenia na brzuchu i, i, i leżenia na, na plecach, nie? Ale siedząc, czy e, po prostu stojąc da się w to drać. Jest to Mega meda frida. Byłem w dużym szoku, jak dobrze działa matchmaking, bo na... po prostu, nie wiem, co. 30 meczów wywaliło mnie może raz z lobby. I, a tak to wszystko pięknie działało i nie było właściwie znaczenia, czy siedziałem tutaj w domu na swoim tym internecie normalnym, czy działałem mobilnie. Po prostu wow, działało to świetnie dodatkowo dra jest świetnie zoptymalizowana, bo ja wiecie, to jest Nintendo i, i, i wszyscy powinniśmy wiedzieć, że to będzie świetnie zoptymalizowane, ale jej tu 60 fps e w każdej możliwej wersji e prócz drania na split screenie e w 4 osoby, bo sprawdziłem z moim bratem, jak działa split screen 2 takie wiecie, na no dwie osoby tylko i wyłącznie, no to dało się drać yy, całkiem, całkiem fajnie i w 60 FPS-ach, i, i, i online. Ten online dla dwóch graczy też jest fajnie rozwiązany, bo mecze są różne w sensie yy, albo dramy po jednej danej osobie czyli jest jedna osoba gra z drugą osobą, albo łączone jest para. Wiecie, my jesteśmy parą w tej chwili, jesteśmy jedną parą, a w drugiej drużynie jest, są dwie pary i pojedyncze osoby po prostu z danej pary drają. Więc nigdy nie ma tak, że e, dramy ciągle razem i to jest takie a, znowu będzie walka, z, wiecie, duetowa, tylko ciągle coś się zmienia. Dodatkowo, prócz samych walk, w arms jest, y, są dwie mechaniki dodatkowe, czyli coś, co nazywali WiPO i WiPO jest cudowny, w sensie no to jest ciastkówka i nic, nic specjalnego, macie piłkę, którą trzeba odbić a to ona spadnie na, y, na ziemię, no to zdobywałem punkt ta piłka wybucha i to jest koniec, prosta mechanika, ale daje masę frajdy, a drugą mechaniką jest coś, co nazywane jest Hips i i to będzie rzecz, która będzie dostępna w nowym teście, bo testy są weekendowe uh, i będzie ten, w ten weekend, co, jak wy tego słuchacie, uh, będzie właśnie hoops zamiast volejbola dostępny. I będę oczywiście draw i, i chcę zobaczyć, bo, bo wibol, uh, hoops wygląda jak koszykówka. Okej, tu, ale, też, ale... Ale, tutaj, tak, ale te testy są w tych y, szalonych godzinach, no nie? Oczywiście. absolutnie jest. No niestety, niestety tak jest, ale powiem ci, że z drugiej strony nie jest to jakoś specjalnie, te, te, tylko ten o tej drugiej, nie? Jest, jest cholernie uciążliwy, bo to jest jednak druga w nocy dla nas. No, dla Stanów Zjednoczonych to to, jest, to są dużo, dużo lepsze godziny niż, niż dla nas, nie? No a samo to, że kurczę, testy są zrobione... Godzinowo ten... jest dziwnym Spropen. pomysłem, ale mówię... Posłuchałem od paru różnych osób, że różne gry w tej chwili mają tego typu testy, w ten sposób działają, e, więc tak, trzeba, trzeba uważać. My tu pewnie wiele nie dodamy, bo ja to nie grałem. No wy wiele nie dodacie do armsów. ja na ARMS czekam, bo więcej armsach powiem jak one wyjdą e, 16 czerwca dokładnie. No to już niedługo. No. Je, już niedługo mam je zapriorderowane... Więc będę je miał i na pewno je jeszcze będę mocniej omawiał. No bo teraz jedynie mogę co, co najwyżej omówić jakieś tam lobby i, i powiedzieć, jak to działa. No teraz mówię, cudowna jestem w ogóle w szoku, bo sam test punch to jest pełna dra ściągnięta yy, i ona zajmuje, uwaga, uwaga, 2,6 giga. Nie? Jak się zobaczycie, ile zajmuje, nie wiem, Injustice, czy jakakolwiek inna biblioteka, to będą jakieś horrendalnie wielkie ilości. A tutaj taki anus 2,6 giga i działa przy 60 fps, a jest bardzo ładna i ma masę mechanik. Nie wiem, jak to Nintendo zrobiła, nie pytam. Po prostu nie... wow. Jak ktoś ma Switcha, to to jest jedna z obowiązkowych... Y nie jeden z obowiązkowych tytułów, które na pewno warto mieć. No ja myślę, że każdy, kto ma tą konsolę... Ja jestem w ogóle ciekawy Huberta, bo Hubert zadrał ile jeden mecz, nie? Eee, to, ciężko to było nazwać meczem. To było 5 minut. Nie, to nawet nie było 5 minut. To było no dwie bo minuty, jak mi kontrolery. Po prostu z, zacząłem coś tam machać z tymi kontrolerami, ale stwierdziłem nie i ci oddałem. To na tyle. Nie. No to trzeba jakby podrać trochę dłużej, żeby skumać. Aha, I wtedy nie. byliśmy na afterze i parę osób stwierdziło, że mamy jakiś atak. No ja, wszyscy, wszyscy patrzyli, to było dość ciekawe, bo ja, ja byłem jedynym szaleńcem, który przyniósł mi do switcha i ja powiedziałem, że ja to będę sprawdzał nawet na afterze, tak? Odpaliłem to na afterze i patrzyłem. I parę osób było w ogóle zaciekawionych, że jak wygląda ARMS i jak to działa i, i przechodziło i patrzyło jak, jak walczę. niektórzy po prostu to olali, bo wiedzieli, że jestem nerdem dziwnym i tak dalej a niektórzy patrzyli na mnie jak na debila, nie? No ale to wiecie, no, dranie w ARMS z boku trzymać. wygląda tak jak dranie na kinecie, czy dranie w VR no, najczęściej to gdzieś tam, wiesz w czeluściach domu i nikt tego nie widzi tak, jasne, no, wiesz, w armsie też nie, myślę, że nie będę, nie będę drał gdzieś poza domem, chyba, że u babci, czy wiesz, ale raczej w zamkniętym pomieszczeniu, yy, gdzie, gdzie, będę miał dużo miejsca na spokojne sobie tutaj, wiesz, położenie, no i będę miał duży ekran, bo na Armsie na małym ekranie da się, działa, ale na wielkim, wiecie, jak widzicie tu całą postać, stoicie przed nią i, i dokładnie się ruszacie, to jest większa imersja tego wszystkiego, nie? wczówka. Dokładnie. Wczówka jest... Ja starałem, się, ja starałem się naprawdę mniej anglojęzycznych wtrąceń, żeby nie było. Starałem się. Ale imersja jest słowem polskim. No tak, chyba tak. No w zasadzie. Immersja. Możesz to hmm. sprawdzić. W słowniku jest. Dobra. To co? Zbliżaliśmy się do końca. Czy właściwie dotarliśmy Zbliżamy do Zbliżamy się do końca. Dokładnie tak. Nic więcej na ten odcinek, nie mamy, Hubert, swoje dyrektacje zostawisz, tak, sam, kurczę, że, że, Nie, spoko, spoko. Ale, ale to na, na, na kolejny odcinek na pewno będzie, już nie hmm. będzie o Pixelu, no. więc... Hmm. Tak, czytajcie na tak. małą, słowo cudzysłowie, moje, moją opinię na temat LEGO City Undercover na Switchu, bo mam nadzieję, że też będzie gdzieś tam ciągle no, podrywam. No, zobaczę, jak im pójdzie z Uncharted, czy jeszcze dokończę do, cykl. Do Wie, wiecie, co, co ja sobie dzisiaj pomyślałem ciekawego? Że ja muszę wrócić do Final Fantasy XV. <laughs> a jeszcze prejanie przeszedłem na Xboxie, też mnie czeka, żeby tutaj... Bo właśnie tutaj... o tym rozmawialiśmy, te tytuły są wszystkie ogromne i żeby tak w pełni się nim nacieszyć, to potrzebujesz dużo godzin, a tutaj z Hubertem się zgodzę, co wielokrotnie podkreślał, żeby dobrze daną grę przeżywać, trzeba się na niej skoncentrować, jeżeli się od tak, i, i, i, i, i żeby w ogóle ją skończyć i tak dalej, nie? To wszystko, wszystko ma znaczenie później tak, w ostatecznej ale nawet, nawet, ocenie gry. Tak jest, to to raz, ale też, żeby też y, skorzystać jakby i przeżywać tą historię, jak, która tam jest opowiedziana w sposób pełny. No, nie da się na przykład ciągnąć sześciu gier na raz dużych nadatek. Nie no. no to... Da się, to są przygodówki epizodyczne od Telltale. Okej. Okay, to, to się zgodzę. No a tak, ale skaczesz w... jedno po drugiej. No. no możesz. Ale to one nie wychodzą w jednym czasie najczęściej. Nie, teraz on, to jest właśnie. Ma się zaległości, nie ja nie mam, to jest inna rzecz, ale w moim przypadku to prawie każda gra o Telltale jest w ogóle nowa, więc ja tylko Walking Dead pierwszego skończyłem, a nawet Wilka nie skończyłem, także... No, Wilk jest świetny, to jest najlepsza gra wiem, tej... wiem, wiem, wiem, nawet tyle, co zobaczyłem że tam półtora epizodu zobaczyłem, to byłem zachwycony ale Wilk wróci, bo na pewno będę to ogrywał, to jest kwestia czasu Dobra, to Hubert mam nadzieję, że nie Dobra. jest nie ma nam za złe, że Absolutnie. trochę zabraliśmy nie, temat nie, nie, nie. pikselem nie. Spoko. I, i ten i mam nadzieję, że na kolejnym odcinku damy Hubertowi damy Tobie, Hubert, więcej no wiecie, no, te gry się nie przetarginują no, te dylematy masz, to na pewno się już przeterminował. no, no, nie przeterminowały. A moje jest przeterminowane, nie. Ale to o to chodzi, że teraz, no, jejku, a tak się złożyło, że teraz gramy w te tytuły, a to nie znaczy, że są Jasne. złe. Jejum, absolutnie nie. Dokładnie tak. Słuchajcie, to ja Wam bardzo dziękuję, że zdążyliście przesłuchać ten 45. odcinek. 45. A, a zapraszam was oczywiście na stronę na Facebooku, na stronę naszą, na YouTube, na różne rzeczy. Wiem, że ze streamami ostatnio było... Na Facebooka. Mało, no widzicie, social media ninja się odesłał. Lajki, e, lajki. <laughs> <laughs> Słuchajcie, ze streamami wiem, że jest mały, mały problem w tej chwili, w sensie mój komputer ma małe problemy z ładowaniem... PC, z którego streamowałem, więc jeżeli się uda go odratować, to wszystko fajnie. Będą nadal streamy z kamerą. Być może na chwilę obecną troszkę streamy zrobię bez kamery przez te parę, nie wiem, dwa tygodnie czy, czy, czy jak to tam wyjdzie, a później się wróci do wersji kamerkowej. Po prostu muszę wymienić wejście do zasilania, nie? Ważne, że będą. Ważne, że będą. No i tyle. Ja dziękuję wam, chłopaki, że byliście. Oczywiście. Bo trudno się czasami nas zabrać, żeby coś nadrać. No i oczywiście do usłyszenia za tydzień. W następnym już 46 odcinku tak. podcastu Gierkowcy. Zbliżamy się do 50. powoli. Dokładnie tak. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. <głosy> hej, hej, cześć.